Witam, fantasmagieria podcast w grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 431. Ja nazywam się Damian Palwoka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, jaka Kuldan, jaka pan codziennik, witaj Piotrze. Dzień dobry, wieczór, tobie, do nie wszystkim naszym słuchaczom. No co za ekscytujący y, tydzień minął, prawda, jakich fantastycznych premier, fantastycznych wydarzeń, też dramatów. <śmiech> Chodzi ci o y, dramat tak zwany y, epicki? O, o, a ten, właśnie. Bo domyślam się, że mówisz o tym, jak, jak to Exodus zeksodusował ze, ze Steama prawda? I zgodnie z nazwą. I zrobił właśnie skok na, na, na, na, na sklep Pika. To jest ciekawe, bo jak, kto, kto tworzy, kto jest deweloperem, wydawcą w ogóle? Koch, znaczy, wydawcom jest, jest, skomplikowane, bo wydawcą jest Koch Media, ale, ale Koch Media jest, jest TH... częścią THQ Nordic. A. Natomiast THQ Nordic w kwestii tej decyzji Koch Media odnośnie bycia w Epic Games Store, wypowiedzieli się, że tak, tak, oni są naszą częścią, ale to jest właściwie ich decyzja i my im w żaden sposób nie przedstawiała, nie, nie, nie byliśmy przeciwko tej mhm. decyzji, ale też nie byliśmy za tą decyzją i w przypadku naszych przyszłych gier wcale nie jest powiedziane, czy będą na Steamie, czy na Epicu, czy wszędzie. Czy Czy ja rozumiem, że to jest jak jakaś czasowa ekskluzywność, tak? Roczna czy... Roczna, roczna, 12 miesięcy, tak. No, akurat do tego czasu wyjdzie w Humble Bundle, niech tak już ci na Steamie nie płaczą ludzie, że coś takiego się wydarzyło. No to jest ciekawe, nie, że... że ja że mam tak teorię, słuchaj, bo zacząłem się na tym zastanawiać, bo okej, okay, wierzę, że dla jakiegoś nikłego procenta ludzi faktycznie problemem jest to, że będą mieli kolejną ikonkę w treju czy coś tam, ale myślę, że to jest promil osób oburzonych, ale szczerze mówiąc węższy podstęp, czy też węższe e, drugie dno, że brak obecności Metro Exodus na Steamie oznacza również brak obecności Metro Exodus na Allegro w ramach kąt za złotówkę i dużo mniejszą obecność Metro Exodus w kluczykarniach z, z, z super kluczami. I mi się wydaje, że może tak naprawdę drugim dnem tego oburzenia jest właśnie ten fakt, że, że no bo naprawdę ciężko mi uwierzyć, że to chodzi tylko i wyłącznie o to, że trzeba będzie otworzyć ten sklep. Znaczy okej, okay, widziałem jakąś taką tabelkę ładną, gdzie ktoś tłumaczy, że wiesz, nie ma modów, nie ma workhouse'u, znaczy workshopu tam, że, że ten sklep jak jeszcze jest trochę w wersji alfa, czy też beta, jak już ten, i że to nie było o to chodzi, ale tak nie wiem. Czy znaczy, wiesz, sklep się rozwija, ale, ale to jest coś, co, co Epic musi zrobić, żeby zaistnieć. Coś, co na przykład Microsoft zrobił, żeby żeby z Game Passa, z takiej usługi... Bo widzisz, Game Pass nie jest takim oryginalnym pomysłem, ale dopiero Game Pass pokaza... Znaczy, Microsoft z Game Passem pokazał, że no okej, okay. musimy troszeczkę na tym stracić, musimy yy, dużo zainwestować. Wszystkie nasze gry yy, AAA, te premium, te, najle... te, te, te poważne tytuły no dać w Game Passie, czyli Sea of Thieves, Forza Horizon 4. Teraz będzie Crackdown 3. No, to jest niesamowite, no, no niesamowite ryzyko, ale z drugiej strony to powoduje, że praktycznie każdy rzuca się na, na, na, na Game Passa, tak jak kiedyś rzucano się na przykład na live'a, żeby po prostu można było grać w multi. No teraz jakby to przestało mieć znaczenie, ludzie, no, którzy grają w multi, grają w multi nadal, więc potrzebują tego live'a, ale, ale ja na przykład bardzo, bardzo dawno temu zrezygnowałem z Plusa i zrezygnowałem z Golda. Bo, bo nie potrzebowałem tych dodatkowych gier, już, już naprawdę a, a przestałem aż tak dużo grać yy, właśnie w, w trybie wieloosobowym, a Game Pass jest właśnie takim bardzo interesującym yy, yy, yy, produktem i teraz Epic no oczywiście oni nie, nie tworzą Game Pass, nie tworzą Netflixa growego, ale żeby zaistnieć właśnie muszą robić takie ryzykowne rzeczy ja, i oczywiście cały czas mam nadzieję, że oni będą też wyłapywać perły takie, które które mają jakiś potencjał, tylko niestety na przykład brakuje trochę pieniędzy. Na przykład tak jak Sony zrobiło, chociaż zrobiło to w dosyć taki zły sposób, bo troszeczkę popchnęło Hello Games, do wydania No Man's Sky. Bo No Man's Sky, no, powiedzmy to, to, to dzisiejsze, tak, to jest gra, która mogłaby się rozwinąć, gdyby miała to dofinansowanie, ale miała też ten czas. No, nie byłoby wtedy skandalu ale to już jest inna, inna kwestia. I... To, ale to, tak a propos No Man's Sky, to, to oczywiście y, nigdy się tego nie dowiemy, jakby było, natomiast y, mm -hmm. ja mam wrażenie, że No Man's Sky doszedł do tego etapu, do którego doszedł teraz, dzięki temu, że na premierę sprzedali, tak. wiesz, kurde, tyle egzemplarzy, gdzie sprzedali dzięki marketingowi Sony i zarobili miliony dolarów i spokojnie mogli sobie potem przez dwa lata pracować mhm. cały czas nad grą, która przyniosła tak. mi ogromny, ogromny oczywiście, dochód. Nie? Oczywiście, oczywiście. Zrobili, zrobili, podjęli pewne ryzyko na współpracę z Sony. To ryzyko na pewno im się opłaciło, bo nie wiadomo, czy nomen nomen Skies miałby potencjał iść tą samą drogą, na przykład, którą szedł Minecraft. No, no maska jest troszeczkę inna, ale wracając do, do Epika. Yy, dzisiaj gdzieś mi mignęła taka interesująca wiadomość i że ty jako yy, osoba wszystko wiedząca, jeśli chodzi o, o takie <laughs> rzeczy, czy to prawda, że twórca z Steam Spya przez wiele lat pracował nad sklepem Epika i był takim szpiegiem podwójnym właśnie? Znaczy, znaczy też, albo to, znaczy, to Ciężko mówić, ciężko on był szpiegiem, bo on w Steamie nigdy nie był zatrudniony i Steam Spy to był jego projekt, yy, który po mhm. prostu w żaden sposób z Valve'em nigdy nie był... Yy, związany mhm. przecież, nie? Z, z Team to po prostu, ale tak, też, też widziałem tę wiadomość, że właśnie to na Kotaku było tak. artykuł o tym. A to jest ciekawy bo to też powoduje, to że... Był artykuł z, ale wiesz, to był mhm. to, że to był artykuł z grudnia? A, z grudnia i dopiero teraz wykopany. Aha. No jakoś ktoś to po prostu zauważył, podał dalej. No, a to widzisz, że w grudniu w ogóle nie wywołało to żadnego skandalu. Teraz jakby wszystkie te newsy, jak to się mówi tak, nieważne co mówią, ważne, żeby nie przykręcili nazwiska. I Im więcej się mówi o tym sklepie Epic, tym jest większe zainteresowanie. No I, i, i takie no, odważne posunięcie no, powodują, że faktycznie Epic, no, ale też jest coś siła pieniądza, no już jest wyraźnie za, e, zarysowane na tym rynku właśnie tych, tych e, dziesiątków tych sklepików takich internetowych niż na przykład e, Uplay. Czy na przykład... E, tam... Sklepików jest masa, jest Discord Shop, jest. Tak. Twitch ma y, jakąś swoją wersję, tak? Humble, Twitch tak. ma tam przecież, tak? No sklepików jest. jest Ostatnio ostatni jakiś czas temu w ogóle pojawiła się nowa usługa, która też polegała na, na takim abonamentowym dostępie mm -hmm. do gier, że tam płacisz, nie wiem, 10 dolców i masz 150 tytułów, coś tak. tam, bla, bla, bla. Mm -hmm. jest, jest tego absolutnie cała masa. Tak, tak, tak. No, e... Jest tam i i chyok, gdzie oni sprzedają raczej takie malusienkie indyczki, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Są przecież oddzielne sklepiki Oculusa do, do wszystkich apek tych Wierowych, No właśnie, więc no ciekawie się dzieje, no tak. ja jestem zawsze zwolennikiem e, wolnego rynku i, i jak największej konkurencji, bo na tym zyskują tylko konsumenci. Jak, jak jest jeden monopolista, jak jest taki jeden Steam, to no, no, ciężko, bo Steam mógłby narzucić ceny, mógłby na przykład nigdy się nie zdecydować na to, żeby robić takie właśnie wyprzedaże letnie i tak dalej byśmy chcieli płacić pełne ceny, a tak? Mamy pełną konkurencję, może e, Epic e, w, w tym geście, oprócz tego, że właśnie będzie sprzedawał Exodus da Last Light i na przykład, nie wiem, 2033 za darmo, jest taka e, nie wiem, opcja, no nie wiem, no, ale wiesz. no ciekawa, ciekawa rzecz, ale w ogóle w, wczoraj, przeżyłem chwilę drodzy, nie wiem, czy Piotrze czy też, w ogóle cały świat, wszyscy właściciele okay. Xboxa. Tak, to czy znaczy, wiesz co, ja specjalnie nie włączałem wtedy Xboxa na szczęście i nawet da dalej go nie włączyłem, więc nie wiem czy działać, będzie dzisiaj czy nie. no już raczej... działa, ale wiesz co, no po prostu no jak, jak ktoś mógł do tego doprowadzić? Wiesz, ja oczywiście w, w, od razu jako że y, podchodzę zawsze zadaniowo do, do, do takich problemów. Konsolami nie działało, popsułem się, więc spróbuję naprawić, to nie? Nie zakładam, że to jest jakiś błąd po stronie y, po stronie y, prawda y, Microsoftu w tym przypadku. A to się okazało, że jakiś update, jakiś taki cichy update, nagle z dnia na dzień, rano konsola działa, wieczorem już, prawda, odpala się z czarnym ekranem. Ja oczywiście zrobiłem ten taki miękki reset, tak zwany, wiesz, kombinowałem, nie mogłem się zalogować, no po prostu yy, cuda nie widy. I, I już się bałem, że mamy do czynienia właśnie z, z znaczy może nie z plagą, ale, ale okazało się, że rzeczywiście dużo ludzi ma. I dopiero yy, później Pojawiła się informacja, że, że tak, to wszyscy mają ten problem i że Microsoft na tym pracuje i później dosyć szybko zostało to rozwiązane, ale e, no, musiałem zresetować system. E, na szczęście w dobie właśnie sejwowania w murze i tego, że tak naprawdę e, gry są e, instalowane na przykład nie, na, na dyskach zewnętrznych, czy nawet jeśli masz zainstalowane na konsoli, tam jest opcja, że nie trzeba ich kasować. No dosyć szybko po tym resecie udało mi się wszystko przywrócić do normy, więc... Jak to się tyle wie? dobrze. No tyle, tyle właśnie, dobrze. no niestety. Ale jednej rzeczy się nie udało przywrócić do normy. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało za parę dni, kiedy ruszy otwarta beta, czy otwarte demo Anthem. I e, to, to jest to jest <grym chyba <grym największy, Ja, ja, ja chcę przypomnieć, bo, bo, bo takich przypadków, że jakieś takie pierwsze godziny, czy jakieś pierwsze... No pierwszy dzień jakichś takich otwartych bet zawsze był... E, Zawsze otwarta beta na początku czy zamknięta tak. beta, zazwyczaj pierwszy dzień jest w topu. Tak, czy Division, Pamiętam, Division miało, tak. A to całe czyli Mi się udało tylko właściwie dwa razy yy, rozegrać, yy, prawda, tę misję, zapomniałem, jak się nazywa, tę ekspedycję, tak? Tak chyba, mhm, chyba Tak. W tych, w tych pancerzach wspomaganych. Yy, nie porwało mnie w ogóle to. I, i, i, ale ja to po prostu też tak patrzę, że to jest jakiś pewien urywek, nie? Że, yy, że na... Nie czuję tego klimatu jeszcze, bo, bo tam wszystko takie było jakby niedopracowane. Że ja, ja, ja się zastanawiałem, czy na przykład mój komputer nie wymaga, bo kiedy jesteśmy w tym hubie, wiesz, w... wiesz, to wszystko tak wolno działało, wszystko się doczytywało. Ja mam wrażenie, że w sytuacji, w której masz taką ogromną walkę z technikaliami tak. wokół tej gry, to bardzo ciężko się zachwycić samą sterfla wartością. Mhm. Jak wiesz, jak musiałeś prawie, modlić się po to, żeby się w końcu odpaliło, to damko odpaliło, to, to automatycznie psuło tobie odbiór tego, jak ono już działało. No, dokładnie. Ale sama gra właśnie... Nie... Ja bym chciał, żeby jednak yy, ściągnęli z Destiny to, że, yy, że ten świat jest taki w miarę otwarty, że te instancje są takie, że chodzisz po tym świecie, yy, a nie odpalasz misję i ta misja się wtworzy w jakiejś instancji. Tylko wiesz, chodzi mi o to, że, że tak jak na przykład jest w... W, w, w destini, że masz otwarty świat, są pewne misje, które robisz, ale są to właśnie takie y, public eventy, te wydarzenia, do których każdy może dołączyć i one się gdzieś tam co czas ja nie, niestety, no przez to, że to ta demo tak działało, jak działało, to nie byłem w stanie y, y, tak naprawdę zobaczyć wszystkiego, co jest dostępne w tej, w, w, w, w, w, no, w, w tym kawałku prawda, gry, bo tam przez kilka dni ja rozumiem, że tam były różne ekspedycje dostępne, ja, e, mi się udało zagrać jedną z, jakimś cudem z, z, z jakąś grupą ludzi, po prostu dołączyłem, ja zrobiłem quick, quick start, tak, I, i właściwie od razu w takim przy końcowym starciu mnie, e, mnie dopuściło do gry, gdzie, gdzie walczyło się z jakimś takim robotem, e, robot absolutnie żadnego, czy robot, maszyna, nie stanowiła żadnego problemu, to była taka gąbka, no nie, która zbierała e, masę pocisków, to strzelanie no nie jestem taki y, do końca zadowolony. W ogóle nie, nie, nie czułem tego, że naprawdę, wiesz, y, mam jakąś broń, w Bardziej właśnie, tak, tak, tak strzelałem właśnie z jakichś takich, e, jakby to powiedzieć, z jakichś kapiszczonów, nie, bo te, te, y, bo wiesz, żeby tak, y, ta gra, tak, żeby tych misji szybko nie przechodziło, to wiadomo, że trzeba, prawda, z, z, na, na, na każdą z tych, tych miękkich postaci przynajmniej z półmagazynka albo i cały magazynek walić i tak dalej, i tak dalej. No nie, nie wiem, czy to by się o Piotrze udało w ogóle rozegrać. Ja nie próbowałem. Oczywiście znaczy, tym potem jak odpaliłem raz i tam było jakiś problem z połączeniem, nie niepołączeniem, to ja uznałem, że e, to w sumie mi się nie chce. A w poprzednim, kogoś. brałeś bo ty brałeś powiedział, tutaj już teraz możemy powiedzieć, że chyba NDA zeszło. Znaczy, wiesz co? Ja w nie Wiem, jak takie... działają te NDA po czasie, w sensie czy... Ale jeśli było to samo, nie... to było to samo? No właśnie nie było to samo. Aha, inna ekspedycja była, tak? Znaczy tam w ogóle zupełnie inaczej wyglądało całe to te, Z tego, co widziałem mm -hmm. odnośnie tego, co było teraz udostępnione, to tam trochę inaczej było tam tamto... Ale więcej, powiedział. mniej? E, ciekawiej? Zresztą um, ja nie przyglądałem się szczególnie Aha. temu, co teraz... No było, tak, no bo nie, nie widziałeś, to właśnie, to nie, no właśnie. Ja tutaj... nie no, Ja tylko widziałem, widziałem że, że sam, sam początek w ogóle zupełnie inaczej wyglądał. Nie, tutaj było tak, że po prostu najpierw jesteśmy w tym hubie, który dosyć ciekawie wygląda, bo to jest taki, takie połączenie y, postapokalipsy z... Y, f, y, taki retrofuturyzm. Że ludzie chodzą w łachmanach, w szmatach, obdarci. Znaczy ja bym powiedział taki, taki, taki retrofuturyzm, co to, to ja widziałem nawet na jakichś tam y, materiałach, wideo, że y, z jednej strony masz prawie, że średniowieczny zamek tak. i właśnie, kurde, brakuje tam, nie wiem, y, właśnie, nie wiem, ba, balisty albo jakichś ludzi, którzy jedzą kurczaka, przy, tam, wiesz, piec mhm. pieczeń przy stole, a z drugiej strony masz polscyberpolicję. No właśnie i, i ja bym chciał więcej tego świata zobaczyć, a w tym demie tak naprawdę przechodziłeś za strzałeczką, gdzie tam miałeś od, jakby takie krótkie wprowadzenie, później wszedłeś na ekspedycję, żeby zdobyć pewne urządzenia, o które cię tam poproszono, i później wróciłeś z tym urządzeniem. I, i tyle się ta, cała się moja przygoda w, w tym momencie sko skończyła. No, tam było takie dosyć interesujące wydarzenie, że nagle e, tam sk został sklonowany niemal jak w modyfikowanym węglu. E, właśnie jeden z, z, z tych z, z postaci, z którymi rozmawiamy. Tam, no, ciekawie to wyglądało, ale e, no, ja jeszcze nie wiem, czy ten świat nie zainteresuje, bo, na, bo jeśli chodzi o to strzelanie i chodzi o tę misję, to to bardzo ładnie wygląda, ale, ale w ogóle mnie nie wciągnęło. Tam nie było y, nic, co by mnie tak y, przyciągnęło na dłużej, tak żebym po prostu myślał, o kurczę, dobra, skończyłem, to jeszcze raz tą misję zrobię, to jeszcze raz tutaj coś poszukam. Nie, nie, zupełnie y, kiedy mi się udało rozegrać tę ekspedycję, wróci, y, chciałem jeszcze raz zobaczyć coś innego, i dostałeś infinite loadingiem? Tak, infinite loadingiem, parę razy i to oczywiście na pececie to trzeba i te F4 i później tj, wiesz, menażer urządzeń i tak dalej. To sobie odpuściłem, później próbowałem jeszcze parę razy i mówię, dobrze, no to poczekam, aż będzie ta otwarta, Zobaczymy, to będzie zabawa, no nie? Jak teraz no nagle szczerze, wszyscy... to mnie trochę przeraziło, to jest chyba za mocne słowo, ale już tam uznajmy, to co napisał jeden z panów, nie wiem czy to był jakiś deweloper, designer, ktokolwiek, ale osoba, która tam jest w teamie Antem, że pod koniec w niedzielę wieczorem że o, dziękujemy wszystkim za, za, za, za testy, wszystkim tym, którzy udziałe się zagrać, dziękujemy za wasz feedback, wszystkim tym, którym się nie udało, rozumiemy wasze rozczarowanie, ale dzięki wam te problemy nie będą problemami premiery. W sensie, że, że te problemy wystąpiły teraz i dzięki temu możemy przy nich popracować i je usunąć i na problemie już ich nie będzie. I trochę mnie zadziwiło, że tak potężne, no bo czego by nie mówić o otwartych, zamkniętych beta czymkolwiek, no to tak, tak grube problemy się rzadko zdarzają, że nie dość, że najpierw serwery wywaliło to serwery Że wywaliło nie wyłączyli tyle... ludziom te serwery Battlefielda i FIFA żeby można boje przesunąć przestał do tego. działać tak, tak. Ordin przestał działać. To było raz. Potem dwa, że w samej sobie grze były jakieś straszne problemy z łączeniem się z matchmakingiem, z Infinity Loadingiem. Tam, wiesz, no, tu, tu tak. tych problemów, to nie było tak, że, że okej, okay, wywaliło serwery, bo za dużo ludzi chciało. Rozumiem. Zdarza się, za duże zainteresowanie, coś tam. Nie warto teraz dokupować miliona serwerów mhm. na jeden dzień. Ale tam tych problemów się trochę nazbierało, nie? No, ja, ja tylko liczę na to, że faktycznie wyciągną jakieś takie wnioski i i ta otwarta beta dla wszystkich, do której oczywiście zajrzę, no nie? bo ja na przykład nie skreślam Anthem jeszcze, tylko, tylko no, no nie porwało mnie. I też ja trochę myślę, się że... tak patrzyłem na te postacie i trochę tak e, widziałem tylko, tak jakby Andromedę w innej skórce. Ja mam wrażenie, że dla, dla dewelopera, dla teamu ten tydzień e, aktualnie trwający, kiedy nagrywamy te słowa, był ciężki bardzo. Zaraz pojawią się za, za parę miesięcy, pojawią się takie, wiesz, Artykuły, które były oczywiście przez, przez wiele miesięcy, na przykład przez jakiś dziennikarzy Kotaku nie? albo jakichś innych, tam, wiesz, serwisów, zbierane materiały, przeprowadzone wywiady. Jaki to był crunch. 270 godzin tygodniowo pracowano na no niebo, żeby się premiera udała. No, to, no nic, ale ja rozumiem, że też nie skreślasz antem, tak, że to jest. Czy raczej w ogóle nie jesteś zainteresowany tego typu y, grom? Wiesz co, ja jestem zainteresowany, ale jakoś nie odliczam dni do premiery tak z z spadznokcie. Myślę, że... że to premiera jestem... jest za miesiąc, nie? 25? Premiera jest w lutym, tak. 22, 25, 25. jakoś tak. Ja, ja jestem najbardziej zainteresowany tym, co pewnie większość ludzi nie za bardzo interesuje, czyli tą warstwą fabularną tam, bo... Właśnie bo tam coś się może, wiesz, ten pomysł właśnie na ten taki średniowieczny świat z cyberrobotami, jakimiś tymi zbrojami budowlanymi, czy, nie, z bojowymi, czy z tymi potworusami w ogóle, skąd one się wzięły, co i jak. Destiny dla mnie osobiście było niestawnym papką na poziomie fabuły mm -hmm. i, i w ogóle mnie nic nie zesłała. Jeżeli w przypadku Anthem będzie odwrotnie, to z przyjemnością sobie tam polatam, pobiegam, postrzelam. Więc, no właśnie, ale, na, to, no... na to najbardziej liczę, że, yy, że uda się stworzyć właśnie interesujący świat, który który może być właśnie takim, takim, jakby to powiedzieć, że w tym świecie można będzie oprócz tej głównej fabuły i tak dalej, później opowiadać jakieś mniejsze historie, żeby cały czas ta gra żyła. Wiesz, że, że, że tworzyć, bo, no bo mam nadzieję, że na przykład ten hub, który, który pokazano właśnie ten, ten, ten to, to nie jest jedyne takie miejsce. Że takich miejsc będzie więcej że to nie jest tak, że to jest, to jest twoje, to miejsce takie główne, bo tam, ja miałem takie wrażenie, że ono było dosyć duże, ale na przykład było dużo, dużo rzeczy poblokowane, jakieś przejść, jakiś tych, więc to może być naprawdę jakaś potężna, nie, jakieś potężne, nie wiem, zamczysko, że tak wrażenie, jakiś gród, ale z drugiej strony wcale na przykład w Destiny ten hub nie był duży, no nie? i Najpierw, żeby pokazać, że jesteśmy inni od Destiny, to, to masz zupełnie odwrotnie. W tym hubie masz widok z pierwszej osoby, a na misjach właśnie z, trzecie, z trzeciej. To jest, to jest interesujące. No, no ale je, no, po, jeszcze jeszcze wrócimy do tego tematu. Jeszcze będzie, prawda, wiele okazji, więc, więc nie ma się co na razie zastanawiać. Mam nadzieję, że jej sobie poradzi z tymi problemami i tyle. Oba, oba trzymajmy kciuki. No. Um, co tam jeszcze takiego ciekawego? By, by, by, o jakichś dramatach, czy jakieś, jakieś dramy mknęły nam, czy, czy nie? nie czy znaczy tak spokojnie? -dramy, spokojnie. dramy ostatnio cały czas jakieś się dzieją. Wiesz. Za każdym razem coś się komuś nie podoba, więc nieważne, czy to Epic Store, czy to jakieś tam premiery, mm -hmm. czy to... W ogóle teraz z, z tym metrem jakoś najwięcej jest aktualnie... No, no właśnie widziałem, że, że jak to się mówi, review bombing także tak, tak. zniszczyli po prostu, jeśli chodzi o, o oceny Metro Exodus'a. Tylko ja tak się y, śmieję z tego, dlatego, że wiele ludzi mówi tak, no tak. Nie, nie wiem, czy nawet ktoś z naszych y, kolegów nie, nie powiedział, że nienawidzi po prostu tej społeczności graczy, bo to tak y, z, właśnie przez takie zachowanie, takie taki szczeniackie, że gra się pojawia w jednym sklepie, to od razu, prawda, oceny lecą w dół, same zera, jedynki i tak dalej. A ja sobie myślę, że to jest właściwie jedyny Jedyny zauważalny głos, który mają gracze do no nie niezadowoleni z jakiegoś powodu. To jest właśnie to. No i bo no Tylko, czy to jest sensowne? Nie, to, to nie ma absolutnie żadnego sensu i, i te, te, te oceny, y, jak y, za zaczarowaną za różdżką, prawda, znikną. Prawda? Bo to jest tylko kwestia, y, jakby, takiej szybkiej korekty, nie, że wszystkie tam oceny, które się pojawiły w, w przedziale czasem takim i takim, które były, powiedzmy. Y, no nie wiem, w skali od nie wiem, 1 do pięciu niekonstruktywny cyk. Nie? nie wiem ile to jest roboty, ale na pewno nieduża. Więc jakby ten review bombing jest tylko takim zaznaczeniem niezadowolenia. Tylko kwestia właśnie tego, czy to się przełoży na, na coś więcej. Nie? I, I dla mnie to jest po prostu jedyna demokratyczna w tym momencie, yy, znaczy w sposób demokratyczny. Bo wiadomo, jak jest ktoś, kto ma taki silny głos, jakiś, jakiś znany youtuber, prawda, jakiś, jakiś autorytet, który który ma posłuch, który, który mógłby pociągnąć ze sobą jakoś, nie wiem, rzeszenie zadowolenia, która by się przerodziła właśnie w, jakiś, w jakąś akcję, no bo I na razie widzimy po prostu, że deweloperzy tak reagują, przepraszają, że coś zrobią złego. No teraz a propos tych dramatów, no, ja rozumiem, bo to nie jest tak, że ja na przykład uważam, że, że nie mają racji osoby, które twierdzą, że na przykład grając w ten dodatek, który Leśni Mlew Piotrza skończyłeś, tak? Czy ten, y, to, ta legenda pierwszego ostrza, tak? On się jakoś tak nazywa. Mm -hmm, mm, tak, do, tak, tak, tak, Do Assassin's Odyssey. Tam jest historia taka, która jest taką, komu mogę komuś zapisać na fabułę, że ona się kończy tym, że... Uwaga, spoiler! Uwaga, spoiler! Uwaga, spoiler! Y, nasz bohater i zostaje ojcem, matką, prawda? Y, rozumiem pierwszego asasyna, tak? Czy jakoś to tak ma wyglądać. Jakieś jakaś taka historia jest, że, że y, ten dodatek się tak definitywnie kończy, że musimy być tym ojcem-matką. Znaczy, rozumiem, że mówimy otwarcie o zakończeniu to Tak, to, no, to, to no bo to nie... jest... No, to tak chyba nie, okay. nie, nie, nie, nie eee, Moim zdaniem największym problemem tego rozwiązania, czy tego dlc mhm. jest to, że tam się pojawia wybór, który tak naprawdę nie jest wyborem. Bo tam, w, w tym dlc już tam nie rozkładam czynniki pierwsze, ale zostaje tobie zasugerowane. Czy chcesz w cudzysłowie, yy, że tak powiem, osiedlić się i założyć rodzinę, czy nie chcesz? Tak, a... Niezależnie od tego, co wybierzesz, <gry> i tak się osiedlasz day. i zakładasz to rodzinę. Tale tale. Więc, no, i, I szczerze mówiąc, ja nie rozumiem tego wyboru, bo gdyby nie było tego wyboru to tak naprawdę to oburzenie trochę byłoby bez sensu, bo, bo, bo, bo gra... No. Nie można powiedzieć sobie, że w dowolnie sobie układasz postać, wiesz, kierujesz się postacią i w ogóle gra mnie zmusza do robienia czegoś jest zbrew mnie. No, w wielu momentach gra zmuszała cię. Znaczy po prostu scenar scenariusz był napisany w ten sposób, że Aleksios czy Kassandra robili coś tam, z czego ja bym na przykład nie chciał, żeby zrobili. No to... ale, ale nie mogłeś się do czego przyczepić. Nie no, bo się odchodzi, Natomiast tutaj że... gra mówi tobie, ale to chcesz zrobić to, czy chcesz zrobić to? Ty Mówisz, okej, okay, chcę zrobić to, ale nie, jednak zrobisz tamto, bo jednak uznajemy, no właśnie, to jest, to jest to, bez sensu. No, Gdyby nie było tego zdaniem, wyboru. Bo, bo moim zdaniem powinno być tak, że, że. po prostu jest stenka, która tak się kończy i tyle, i nie masz to wpływu, nie? I w tym momencie. Ród asasynów nigdy nie powstał i prawda, nigdy nie. nie... Ty, ty, ty, tam spodziewasz się rodu asasynów? Ja obstawiam, Nie, ja nie że... wiem, co tam jest. Wiesz, właśnie o to chodzi, że ja, ja, ja trochę psuję to zakończenie opowiadając o nim, bo ja, ja się wypowiadam o czymś, czego, czego nie widziałem, ale chodziło mi o to, że z, je, z jednej strony y, właśnie. Przez to, że y, twórcy powinni w bardzo prosty sposób no, nie zrobić tak, że jeśli, jeśli nie chcesz czegoś, to powinni, powinno być to ucięte no, nie? i y, okay, nie zobaczysz tego w cudzysłowie kanonicznego y, zakończenia, ale to, jest, ale to jest twoja decyzja i tu się zgadza. Znaczy, ale nie mi, powinno mi się być... się wydaje, przykład... że hmm? problemem jest to, że y, to DLC składa się z trzech części. To jest druga z trzech części. I ja idę o zakład może się pomylę, ale kurde, jestem w stanie no się jakieś piwko założyć, że zakończenie tej drugiej części jest tylko i wyłącznie takie z tego powodu, że ono będzie punktem wyjścia, no w sumie powiedzieliśmy, tak, masz dziecko, więc zabiją to dziecko na samym początku trzeciego dlc żebyś miał motywację do ścigania wielkiego, złego, czy tam cokolwiek. No I, I moim zdaniem dlatego nie ma tam tego wyboru. Znaczy, ja, że... ja nie wiem właśnie z tym, bo, nie, bo to się wydaje, że jeśli i tak to dziecko y, miałoby zginąć, to, to czy ono się urodzi, czy nie, to zawsze ten, zawsze może być tak, że na przykład e, twój partner, partnerka została zamordowana, jakby... Ten, ten... No, no moim zdaniem to... Tak. Nie, bo właśnie, bo widzisz, bo tam, tam ten wybór właśnie, może po prostu będziesz się wpisać w opisie, że na to zakończenie, nie wiem, bo tam, tam dokładnie jest taki wybór, że kończy się cała fabuła tego dodatku i w trakcie tej fabuły jest jakiś loft interest z, z postacią, którą tam się spotyka i na końcu, kiedy ona ma uciec z tej krainy, żeby nie mogli na nią polować, to wtedy ty decydujesz, czy chcesz ją zatrzymać, czy mówisz nie, tam w ogóle nie interesuje mnie, czy chcesz tu zostać, czy nie. I niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, czyli że chcesz, żeby ona z tobą została założyła rodzinę i tak dalej, czy mówi, że dobra, naraj, tam wyjedź z Grecji, w ogóle jedź sobie do Australii, to ona i tak zostaje i zakłada z tobą rodzinę. Więc ja zakładam, że to jest po to, żeby zaczyna się trzecie DLC, wchodzi pan, zabija twojego partnera, partnerkę, plus zabija tobie dziecko i teraz przez trzecie DLC ty masz motywację, żeby się mścić. Gdyby nie było tej rozmowy, gdyby nie było tej tego wyboru, że czy ta osoba ma odjechać czy nie, tylko po prostu nagle odpala się scenka, że nie, ja jednak nie odejdę, ja cię zbyt bardzo kocham, tu chcę z rodzinę, bla, bla, bla. I masz po prostu potem scenkę, jak jest, wiesz, zakończenie, gdzie happy life ever after, to nie można mieć pretensji o to, bo po prostu gra tak, ktoś wymyślił ten scenariusz. Można by się zastanawiać, czy to pasuje do postaci, do tamto, siam, to tamto się, to wam to. Ale nie rozumiem, czemu ktoś w Ubisoftie doszedł do wniosku, że dajmy wybór graczowi, który nie będzie wyborem. Pozwólmy mu o czymś zdecydować, a potem pokażmy mu, że mamy w nosie to, co on sobie wybrał. No to, i to, ja to rozumiem, tylko właśnie yy, nie lubię yy, jednej rzeczy: Podjęli złą decyzję. I, i, I absolutnie gracze, w ogóle jak, jak krytycy, prawda, ma święte prawo właśnie krytykować ten wybór i ten. Tylko nie podoba mi się, że później twórca, jakby pod powiem, takiego internetowego linczu tych wszystkich niezadowolonych fanów, musi wyjść i kajać się i przepraszać, że podjęli taką decyzję. Że podję... Po prostu, no, zrobili coś coś źle i, i e, p, niech to odkręcam, ale, ale twórca nie powinien się e, ze swoich decyzji tłumaczyć, tak, że to, wiesz, no, to, no, ja wiem, że są tacy pisarze, którzy na przykład piszą książki yy, tak otwarcie yy, i cały czas, prawda, rozdział po rozdziale publikują i jakby społeczność potrafi też wpłynąć na to, jest taką, taką kolektywną redakcją. Yy, yy, I ja rozumiem, że, że są takie przypadki i, i czasami nawet bardzo fajne książki z tego wychodzą, ale ja uważam, że po prostu naj... dla twórcy najlepsze jest, kiedy jest w ogóle odcięty od świata, od krytyki, od, od, od komentarzy. Nie pokazuje swojego dzieła, dopóki nie jest skończone. I, i e, naprawdę w dzisiejszych czasach to jest tak, że ludzie właśnie potrafią, potrafią się zdenerwować o najmniejsze rzeczy, wiesz, które, które, które gdzieś tam wynajdą mi... I to mi się nie podoba. Ale no... Prawda? Są gorsze rzeczy, prawda, jeśli chodzi o, o, o ten. Ja właśnie przypominała mi się jedna historia, bo w takim razie zostawiamy Odyssey. Ja rozumiem, że po prostu e, Ubisoft musi teraz e, naprawić to zakończenie, tak, żeby prawda, do, do trzeciego epizodu to wszystko miało ręce i nogi, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie, ja nie wiem, co tam się stanie. Ale wiesz co, Deus Ex Machina, Deus Ex Machina, wszystko mogą wymyślić, żeby popchnąć tą historię, więc absolutnie może się okazać, że jakiś, jakiś duch z przyszłości przyjdzie i, i, i sprawę odkręci, no nie już. No. Nie wiem, czy wiesz, śmieszki, teraz tak trochę zmieniając rzecz na prostszą, dzieje się w internecie aktualnie m, petycja graczy i tam nawet się wypowiada w tym temacie m, Ed Boon, żeby w Mortal Kombat 11 pojawiła się postać Szegiego, czyli Kudłatego. <grystanie> Okej. Okay. Powiem tak, że, że seria Mortal Kombat jest tak odjechana, że, że nie dziwimy się, żeby się pojawił tam i, i Kudłaty, i, i, nie wiem, Geralt, i, prawda ktoś jeszcze, prawda? Bo przecież był jakiś tam... miks, prawda? Chyba, nie <śmiech> wiem, DC kontra Mortal Kombat, nie? Że... No, czy, czego tam nie było? Przecież w tym, w, w Mortalu poprzednio pojawił się już Predator i tam, kurde, obcy i Jason z 13 po natomiast z Natomiast z tym, z tym kudłatem, czy też Szagim ze Skubidu, jak to zawsze internet w takiej sytuacji wybuchł Wspaniałością y, y, ludzi, którzy rysują fanarty, tak. z tych, którym się najbardziej spodobał, to jest kiedy to szagi powstrzymuje uderzenie Thanosa bez żadnego problemu. Jest też taki komiks jak to Thanos, próbuje wziąć zamach. Po czym Szagi chwyta go i tak, bez żadnego wysiłku. Czy też była przeróbka Johna Wicka, gdzie Kijanu był, był ubrany właśnie o, w Tak, tak, tak, tak, tak tak, tak, tak, tak, tak, tak, to widziałem. Więc a, tak, to naprawdę wspaniałe. No, ale w ogóle. A, a, a, to, nie, to najwyżej zostawimy, jak jak będzie czas do końcika e, kulturalnego. Ale e, z innych takich teraz mi się przypomniało dosyć istotnych e, spraw. Nintendo wspaniały update zaprezentowało. Po prostu ja oglądam. Ja, ja czekałem na ten update z wypiekami na twarzy i nie, nie popsułem sobie, prawda, wcześniej informacji, o czym będzie ten update. I tak z patrzę na tego tego pana. On ja się tak ładnie ukłonił, już, już czekał na te pierwsze jakieś zdjęcia, jakieś może animacje z, z Metroid Prime 4, a Dato tutaj... Data premiery, tak. A tutaj, prawda, no to się otarło w ogóle o Harakiri prawie. Przeprosiny, z byłem z, tak z serca, y, że gra po prostu nie spełnia standardów. Nikt nie wie, jakie to były standardy i co ta gra pokazała, bo nikt tak naprawdę oprócz loga Metroid Prime 4 nie widział. No nie, nie, wiesz... Y, nie wiem ile to już lat minęło od Metroid Other M, ale jakoś tam ta gra im nie przeszkadzała, że wiesz tam jakoś standard jakby poprzeczka była na innym poziomie, chociaż ja nie mówię osobiście, że Metroid Other M to jest to jest zła gra, ale to jest zupełnie inny Metroid niż się na pewno fani spodziewali i jakoś ta gra się ukazała i, i jakoś takiego, nie wiem, dramatu nie było nikt nie musiał przepraszać za to ja nie wiem jak, jak w tym przypadku ale ja to podejrzewam, szczerze mówiąc, że oni tak naprawdę przez wiele, wiele e, miesięcy oni tylko ze względu na oczekiwania graczy na, na jakąś taką e, poważną premierę, nie, która nie byłaby jakimś takim e, kolejnym remasterem, e, no, zaprezentowali e, teaserki Metroid'a, bo tam nie było nic, prawda, na ten, e, jeśli chodzi o tak, logo, no i po pewnym czasie tak sobie zaplanowali, chociaż wiesz, no, Japończycy są bardzo uczciwymi ludźmi, więc ja nie posądam ich o to, że, e, że to była taka jakaś premedytacja, ale, ale w pewnym momencie to wygląda na to, że podjęli taką decyzję, że to mieli taki wybór, że przeciągnęli troszeczkę tę tę kwestię właśnie Metroid 4. E, I teraz powiedzieli, że po prostu to nie jest ich ta, to nie jest ta jakość, której, której, oczekiwali i będą teraz tworzyć wszystko od zera, od podstaw, właściwie wracając do, wiesz, do desek kreślarskich. No, a Switch prawda, się sprzedaje się świetnie, tam jakieś kolejne rekordy, chyba 32 miliony sprzeda sprzedanych konsol w tym momencie, 12 milionów, e, czyli ileś tam samego Super Smash Bros. Y -y -y. I to w y, tydzień, chyba? I to w samej Japonii. Nie, y -y -y. Nie, nie, nie, w samej Japonii nie, ale nie, bo zacząłem się chwilę, bo tam w samej Japonii to kosmicznie tak sprzedaje, ale to jest trochę, widzisz, y to jest zaskakujące, bo 12 milionów samego Smash'a w tydzień, gdzie tam Sony chwaliło się, że Spider-Man się tam sprzedał, a aż w 5 milionach, nie? Tak, tak, tak. No ale... No, nie, 10, nie wiem, to, nie ja to zawsze mówię, że po prostu fani Nintendo są wygłodniali po prostu i, i to jest tak, że to jest też trochę bazowanie na nostalgii stąd... stąd te... Przedawanie tej samej gry ciągle? No, to no tak, no. Jest... Oczywiście ona jest rozbudowana, to jest, to jest wersja deluxe, tam, tam jest wszystkiego więcej po stokroć, ale do tak nie wiem czy, czy, czy wiesz, ale Bad Boys będzie trzecia część. O proszę. I to... jaka to jest, i to jest tylko i wyłącznie no, service wiesz, budowanie nostalgii, nie? Ja nie powiem, mi się zawsze Bad Boys podobało, ale z czasem ja, ja przestałem być... G Mój organizm przestał być kompatybilny na przykład ze sposobem montażu filmów Michaela Bay'a. I na przykład jeden z moich ulubionych filmów, które tak uwielbiałem oglądać za młodu, Armageddon. No ja dzisiaj tego nie mogę oglądać, bo to oglądasz to jak tyle TV. Ujęcia się zmieniają w ciągu kilku, paru sekund. Dwie, trzy sekundy, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, do tego muzyka. Wie, czy tam jest jakiś taki spokojny moment, czy tam jest jakiś taki moment, w którym ta scena może wybrzmieć na przykład, nie wiem, przez pół minuty. I nie, nie ma. Przynajmniej nie pamiętam yy, tego i ja po prostu, to samo jest z Bad Boysami. Bad Boys to jest, y, to jest napompowany akcją film i na przykład y, y, to, no, jestem ciekawy, jak będzie wyglądała trzecia część, no, nie? No, ale już, prawda, na Facebooku tam pojawiają się pierwsze zdjęcia. Zresztą innym w ogóle filmem, który no, bardzo, bardzo czekam, <śmiech> z uniwersum Fast and Furious. To jest ten Hobbs Show. Czyli, czyli. A to post... jakoś dopiero co się pojawił ten, ten, nie? A czy oni skończyli e, e, produkcję i, i teraz jest e, postprodukcja, tak? Czyli wszystkie te, nie wiem, dokładają efekty, szlifują i tak dalej, chyba żeby e, zdążyć na premierę w czerwcu. Więc. E, no ja się cieszę, akad wiesz. Jason Stachem, e, Dwayne Johnson i tam jeszcze się pojawia, o ile się nie Iris Elba. I kto wie, kto jeszcze. Chodzą, to prawie jak, będzie... prawie jak ten, prawie jak. Jakoś bond. Yy, nie, nie, niezniszczalni. Nie, nie jak, jak się na to nazywał ta, ta seria? Yy... Nie, niezniszczalni chyba. Expandable. Nie chyba, tak? Expendables, Expendables. Tak, tak, tak, tak, tak. Chociaż jeszcze, no wiesz, no Expendables, tam są emeryci, raczej wiesz, tacy już wiesz. <śmiech> e, Stallone no, trzyma się świetnie, ale on już chyba 70 lat ma. No. Ostatnio oglądałem Escape Plan, yy, y, drugą część z nim i, no. Świetny film. Jakbym go obejrzał 20 lat temu z wypożyczalni na VHS-ie, to bym się bawił przednio. Ale teraz już jakby troszeczkę inna, in, in, wyżej poprzeczka jest. No ale to... Ja ostatnio sobie, powiem Ci, zrobiłem właśnie serię oglądania właściwie samych takich filmów. O, proszę. Takich, Odmuszających, relaksujących, tak, bez mniej bez ambitnych, a bardziej takich klasycznych akcyjniaków. I tam mm -hmm. wpadnie, na przykład London Has Fallen. O, tak. John, John Wick po raz pierwszy... Mm -hmm. co tam jeszcze, już nie pamiętam, bo te filmy tak szybko, myśl nie bo chyba je, dwie części tam wpadły, generalnie same, same tego typu filmy, bo no powiem tak. się przednie. No i o to chodzi właśnie. Ja, ja obejrzałem, bo teraz pojawił się na Netflixie nie dokładnie kiedy, ale z Macem Mikkelsenem Polar. Mm -hmm. To jest film, w którym Mac Mikkelsen gra płatnego zabójcę, w pewnym momencie to wygląda jak jak po prostu mokry sen bo tam jest z opaską na oku, prawie niemal jak snake, troszeczkę dłuższe włosy. No ale ciekawa rola, tylko film po prostu jest troszeczkę głupawy. To jest, tam są w ogóle takie sceny, które bezpośrednio nawiązują do, do, do Johna Wicka na zasadzie takiego, że wiesz główny bohater jest płatnym mordercą, zabójcą, który, który ma chyba dwa tygodnie do emerytury. A w międzyczasie jest jakaś grupa jakichś takich młodych, taki, taki świeżych narybek. Młodych wilków. Młodych wilków, tak, zabójców, którzy tych wszystkich emerytowanych zabójców gdzieś tam, prawda, zabijają, nie wykańczają. No i tam jest oczywiście wyjaśnione, nie dlaczego to robią. No ale no okazuje się, że nasz bohater jest na tej liście, nie? I w, i w tym momencie właśnie jest to taki niesamowite starcie z tymi. I pojęcie że tak, do, do pewnego momentu tak dziwnie się ogląda ten film, bo on jest taki taki spokojny, nudny, ale później wiesz, no, trochę nabiera, nabiera tempa i oczywiście on się tak kończy, że chyba twórcy liczą, że, że zrobią z tego jakąś taką franczyzę, jak, jak John Wick. Zresztą to jest chyba fi, film oparty na na jakiś komiks. Się... Tak, Dark, tak, tak, Horse, tak, tak Dark Horse. Więc nie wiem, no... Bardzo ciekawa yy, produkcja, no nie? No, ale właśnie to takie nawiązanie, bo tam też główny bohater ma, ma psa. Uwaga, kolejny, kolejne zepsucie oglądania będzie, więc usz na 30 tam zamknięcie. Tam jest, nie wiem, Piotrze też się Mi, nie Absolutnie nie absolutnie nie możesz. Uwaga, spoiler! Uwaga, spoiler! Uwaga, spoiler! Tam jest coś takiego, że wiesz, że, że główny bater ma... Yy, najpierw patrzy na psa, myśli o tym, żeby kupić psa, ale on mówi, że nie lubi psów, jednak mimo wszystko tego psa do domu zabiera mm. i jest coś takiego, że właśnie tam ma tego psa, tam siedzi na, na, na, na fotelu i nagle jakieś ma wizję, wiesz, że go dręczą koszmary, budzi się, wiesz, jakby, jak, jak, jak oszalały z tego snu i oczywiście ma w dłoni rewolwer, pistolet, no niej tego psa zabija, więc to tak, że jest krótka, no takie, to taka tych... No, takie nawiązanie do Jana Wick'a, tylko że wiesz, właśnie w, w drugą dobra, stronę. Dobra, dobra. No. No, oczywiście to, to, jak, jak ja to opisałem, to może nawet to tak yy, zabawnie nie wygląda jak, jak w filmie, bo ten film nie jest... To jest, on jest, taki, to jest taki czarny humor. Nie? to jest Ten główny bohater jest absolutnie antykomediowy. On jest tak zmęczony tym życiem, tym wszystkim, że nie wiem czy on się nie może doczekać emerytur czy nie, ale jest, yy, on, no, tam widać, to, oczywiście to też yy, później yy, wychodzi w oble, że on ma... Jest taki Taki jeden moment w jego życiu, który, który zaważył na tym, że on ma po prostu niesamowity taki bagaż wyrzutu sumienia, taki, taki, że on go tak ciągnie w dół, i przez to jest taki właśnie ponury i tak, ale to jest, to jest inna sprawa, no nie żeśmy otworzyli właśnie kącik kulturalny, w tak końcu o grach w to już, już kontynuujmy go. Nie no, bo chod... był przecież. Tak, no był, był, nie, ale przyznam, że trochę pograłem w pełne gry, nie tylko w demo, więc za chwilkę o tym powiem, ale z seriali które właśnie też miałem taki okres, że po prostu byłem chory, nie mogłem się na czym skoncentrować, wiesz, głowa mnie bolała, wiesz, wszystko pulsowało. No i co, co sobie postanowiłem obejrzeć? Serial Skorpion. To jest najgłupszy serial. To jest, to jest tak, jakby ktoś wziął MacGyvera, ale wziął, te, zamiast jednego bohatera, takiego geniusza, prawda, Majsterkowicza, miał, miał tych bohaterów, powiedzmy, kilku, którzy co pięć sekund podkreślają, że mają IQ tam bliskie dwustu. Wiesz, ten główny bohater to też jest taki aparat, że po prostu myśli jak komputer, wiesz, wszystko itd. i tak dalej. Ja oglądam ten serial tylko po to, żeby po prostu zobaczyć, jakie tam jeszcze Bzdury, no nie? Wymyślą. Tam było hakowanie samolotu kiedyś, nie? To, to w tym serialu dobrze kojarzę? No pierwszy odcinek jest taki, pierwszy że... że e, tak, pierwszy odcinek pilot jest, jest, jest taki, że e, ktoś wprowadzi wirusa do wszystkich e, linii lotniczych, do samolotów i tak dalej. Jedynym sposobem, żeby ten e, wirus e, unieszkodliwić, było zrestartowanie systemu, ale żeby ten system zrestartować, trzeba było się połączyć z samolotem, który Przed oczywiście... USB. Przez, no, przez kabel, prawda, sieciowy, ale ten samolot po prostu musiał bardzo nisko nad przelecieć, tak żeby w, w jakimś tam szybkim, nie wiem, czy w Ferrari, czy mogli ci, ci, ci bohaterowie skorpiona z laptopem no, nie, pod tym samolotem być, podłączyć kabel, prze, przegrać, prawda, nowe oprogramowanie i tak dalej. No po prostu jak, jak oglądasz ten serial, to tam to jest absolutnie... Jest cudowne. Tak, no. Tylko, że tam na przykład była taka scena, że no wiesz, oni, oni po prostu y, z fizyką są na bakier, nie? Na przykład wysali, y, y, żeby pokazać, nie? Że, że wysysają całe powietrze z, z, z pomieszczenia, to butelka, butelka powinna eksplodować, nie? Bo przez ciśnienie, nie? Po prostu się... Tak jak balon, jakby miał balon, prawda, to, ci, to wysyszasz powietrze z, z pomieszczenia, to powietrze, które, które jest w balonie się rozszerza, nie? A, a tutaj butelka się zgniotła. Nie? O, Więc, no, to, tak, wiesz, w Ale to jest absolutnie taki serial, który oglądam, i tak sobie, to co oni tam jeszcze nowego mówią? I e, przez to, że on jest głównie, to jest taki y, procedur, że każdy odcinek ma tam inną sprawę, to, to y, naprawdę mogę go włączyć i y, mózg mi, prawda, wtedy się resetuje. więc y, y, jaka to jest głupota. No. Ale z takich przyjemniejszych, to y, obejrzałem parę odcinków, y, tego te, tej nowej wersji Magnum PI. Ja jako wielki fan Tomasa Leka, no nie więc y, w ogóle starego Magnum, no tak z pewną taką nieśmiałością podchodziłem do Magnum PI tego nowego. Ale serial jest bardzo sympatyczny. Muszę przyznać, że dużym plusem jest nowa wersja Higginsa. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle Magnum serial. Uh -huh. No więc tam pamiętasz, że tym jak ktoś się mówi, Masterodomus, jakoś, czy, do, czyli osobą no, za, nie, zarządcą, tam... tak, posiadłości właśnie tego... tego y, No nie, nie, nie. to jest to jest bardziej ktoś taki... Szef kamarderów. Też, to, to jest ktoś, kto jest po prostu takim zarządcą, takim menadżerem posiadłości, bo wiadomo, że ten ten, ten autor tych fantastycznych książek, ten ten, ten masters, on, on nie mieszka na Hawajach, ale ma tą posiadłość, tą, którą się zajmuje, prawda, ten ten Higgins, a Magnum oczywiście korzysta z, z, z, no, ze szczodrości tego tego tego pisarza, na niej tam sobie tam mieszka w, w domku gościnnym. No tutaj w wersji tej nowej Higginsem jest kobieta. Z Aha. fantastyczną taką przeszłością, właśnie, że jest agentką y, byłam agentką MICX, y, więc fantastycznie się tam potrafi bronić, okładać. No, jeszcze to, y, opanowała komputera, ma jakieś kon kontakty jeszcze ze starych czasów. Powiedzieć, że to się bardzo ciekawie wygląda. Też nie jest. Ale taki czy serienny... główny bohater ma y, wąs? Niestety, w pewnym momencie jest taka scena, no nie, że, że ma tego wąsa. Znaczy to jest taki w którymś tam odcinku późniejszym, bo on taki ma lekki zarost, ale nie ma wąsa. On jest taka scena, że widać go z wąsem, nie, mu tam się ogolił całą brodę i zostawił sobie wąsę, tak poszło, że e, nie, jednak nie. I go zgala. No ale wiesz, no, tak, tak jak Tom Serek nosił wąsa, no to wiesz, że to no nikt, jest... nie, nikt no, tak, tak, nie no, To jest tak poprzeczka wąsa, nie? Do, nie do przeskoczenia, no, to, więc no, musieli po prostu... Ale muszyć... czy to jest taki klasyczny akcyjnie jak procedural, czy tam tak, jest jakieś... Tak, no, tak. okay. Każdy Kiedyś, odcinek jest... Rozwiązuje przestępstwo, coś tam, łapie o, w działalów. no dokładnie. Jest, tylko jest, jest jest na wskroś uczciwy. Wiesz, jest taki, że w ogóle, aż mnie zaciekawiał, bo w jednym odcinku pojawia się właśnie rybak, który, mówi, że jest sprawa, no nie tam, miał jakiś taki rzadką, rzadki okaz tuńczyka. ja nie wiedziałem, że jest, właśnie jakiś taki, taki gatunek tuńczyka, który, cała ryba świeża, kosztuje, to bo to tak sprawdzają, bo nie mogę mu wierzyć, po prostu oglądam na serię, mówię, jak to tam, ryby próbowałem znaleźć, ile ona może być warta. To jest, Zależnie, prawda, od, od tam, nie wiem, lat, nie? od, tam, 300 tysięcy dolarów do nawet do miliona. Okay. <laughs> za, za, za, nie wiem, kil... 300, 400 kilogramów, wiesz, yy, tego tuńczyka. Więc to jest, dla mnie to po prostu było niepojęte. No ale, <laughs> oglądałem to z ciekawością, ale przez, on był taki nawzajem wskroś uczciwy, on pracował za darmo. Z obietnicą, że jak znajdą tą rybę, to się, to ten rybak się podzieli, prawda? Okay. Ze, ze sprzedaży i tak dalej. Wiesz, to, jest, to jest taki sympatyczny to, to jest serial, który, który, cię podniesie tak pozytywnie na duchu. Przepiękne plenery Hawaii, no nie, i tak dalej, no, na pewno robią, robią swoje, więc. Ja tak sobie fajnie. pomyślałem, ja tak sobie, jak mówiłeś o tym, o tym Magnum, to ja nigdy nie byłem wielkim fanem Magnum, natomiast wiesz, co z przyjemnością obejrzał, jeżeli by zostało w taki przyjemny sposób zrebootowane. Nie, nie. Nasz Bridges. Co? Ale Nie na... oglądałeś naszą Nie, Bridgesa? no oglądałem, tylko ja no, w ogóle bym cię. obejrzał Nasza Bridgisa jeszcze raz teraz. Oryginał, nie? No, teraz no, po prostu tak, Don no, Johnson tak jest tak serial, kapitalnym nie? gościem, po prostu. Takim luzakiem. Ja nie wiem, czy wiesz, ja nie wiem, jak się ta sprawa potoczyła, bo tam, wiesz, prywatne życie Dona Johnsona to nie jest coś, co spędza mi sens powiek, ale pamiętasz, że Don Johnson w tym, w tym serialu miał córkę. Pamiętasz. A tak, ale to była taka dorosła córka chyba, nie? Tak, dorosła, no, na tyle dorosła, że po, poza, bo, planem filmu, filmowym, też, poza planem filmowym związał się z nią romantycznie. <laughs> Dobrze, to, <ja> <laughs> y, to jest. Ale Don Johnson, no, ten mi się zawsze podobał. Zresztą to był taki zwariowany trochę serial, bo to była taka komedie chyba nie? był w ogóle, na jakiejś Łodzi mieli, nie? Że tam, tak, no... oni tam tym samochodem jeździli, był ten jego tak. przyjaciel, policjant, partner, który, kurde, zawsze jakieś takie głupie komedy. Bo to był taki, ja w ogóle mam wrażenie, że taki buddy movies, tak. tylko to serial, to, o, powiedziałbym, że to była taka zabójcza broni. Była taka komedia. Tak, tak, tak. Zabójcza tak. broni, ale w klimacie serialu, nie? Tak, proceduralu. Tak, tak, tak. tak. Więc... To, fajny serial. Yy, nie wiem, czy udałoby się oddać ten klimat Dona Johnsona teraz. Bez John Dona Johnsona. No, tak samo jak nie no, udało się, to akurat, to się wiesz Miami Vice zrobić tego nowego, chociaż on, tam Michael Mann szukał swojej wizji, swojej wersji, to jednak wiesz, no, znaczy też mi się wydaje, że Miami Vice dla kogoś, kto nie ma tej, nie czuje tej nostalgii za tymi czasami w ogóle, albo nie oglądał za młodu, to Miami Vice no, serial jest absolutnie nie, nie chcę mówić, że ciężkostrawny, ale, ale jakby musisz być gotowy na oglądanie po prostu takich absurdów, no nie, wiesz, jakiś Jakichś takich rzeczy, które by teraz absolutnie nie przeszły. Nie? Zresztą, w ogóle, dużo seriali z lat 80. miało swoje remake'y albo jakieś takie nowe wersje i... i różnie się potoczyły te ich losy. Nie wiem, czy pamiętasz chyba Night Rider miał swoją wersję nową i to też. No, hey, nie nie prawda? To ta, nie ta, już nie. Nawet... nawet. Był taki serial, który był w ogóle, nie był, nie był Night Riderem, ale było, był bardzo ciekawy, to, ale to chyba lata 90. albo wczesne 2000. -te. Viper, też o samochodzie. Byłem, tak. Ale wiesz, te la, la, szalone lata 90., czy tam końcówka 80., 90., to było, było sporo takich seriali, jak na przykład, nie wiem czy pamiętasz. Nie, nie, Sprawiedliwość na 18 kołach. O facecie, który jeździł ciężarówką taką, taką wielkim trakiem, nie? I tam też w ogóle nie pamiętam, czy on był detektywem, czy on. Przy okazji rozwiązywał tak, przewoził właśnie tam, nie wiem jakiś taki towar tirem dodatkowo jeszcze tak. Renegat Renegat to był o tym gościu, co na Lamas, Tak, tak? tak. Właśnie. On był, Lamas, tak, jednocześnie był, był, był ścigany przez prawo, ale też... Tak, ale pomagał ludziom, no trochę ale jak był też łowcą głów, chodzić się nie mylę. Tak, no tak. i duży na A przecież jest absolutnie... No, no duży na A to jest jaka jak jak już przychodzi do legendy. Właśnie, z, <laughs> Ja zawsze mówiłem, że to jest ciekawy serial, bo ze względu na to, że oni byli, duży tak, właściwie, Oni byli niesłusznie skazani, za, za, za przestępstwo tego nie popełnili oczywiście. Mm -hmm. niesłusznie. Indra, jak wiemy. Tak, i e, oni zawsze uciekali, ale żeby przypadkiem nie, nie dołożyć sobie do tej kary, to w tym serialu oni nigdy nikogo nie zabili. Nawet jak się bronili przed jakimiś gościami, którzy strzelali z karabinów, to oni zawsze szaleli z tej kapusty. Czy z jakichś innych tam armat wypełnionych właśnie jakimiś warzywami, już nie pamiętam, bo to był taki odcinek. I zawsze jak na przykład był jakiś wypadek lotniczy, bo była taki chyba oskarpa helikopter uderzył. To to zawsze tylko czekałem, aż prawda będzie ta scena, jak wyjdą wszyscy ci z tego helikoptera, tylko <śmiech> otrzepią się, no nie, i, i nikt nie przeżył, nikt nie zginął. Więc to był taki ciekawy serie. Ten, ten no, też MacGyver... był remake, tylko że taki filmowy, nie wiem, czy widziałeś. Był, był i, i... Beł, beł, on chyba był średnio przyjęty. No MacGyver przecież też nigdy nikogo nie zabił, mimo że on tak. tam był agentem CIA i w ogóle wiadomo, nie wiadomo. No, on miał wiadomo, traumę do, filmu, do broni nie? i do pistoletów, to tak jak Batman, no nie, więc tak. no, wspólna cecha. No, jak tak w ogóle opowiadam o takich rzeczach, to nie wiem, czy widziałeś to jedno zdjęcie z planu Ghostbusters 3. No widziałem, ale wszyscy tak mówią, że po prostu już, już bardziej zmęczonego Billa Mariana no. z opasie mogli. Ale ja, ja nie wiem, ile Bill Mael ma lat, ale tak gdzieś chyba około 80. 80 chyba, około no. 70 tak. tak jakieś więc... 68, albo. Tak, 67. 68, Nie, ja że nie nie, y, nie, nie, 68, 68. Aha, czyli, o, album mu dołożył, dyszkę. No nie, no, ja, ja, ja, rozumiem właśnie ten głos niezadowolenia fanów, że którzy się boją, że nie, to może się nie udać. I, I najlepsze jest to, że ten znienawidzony przez wszystkich y, ostatni film Ghostbusters z paniami, mhm. tak? On był zrobiony na tej samej formule. Ja, ja wcześniej sobie tego nie uświadomiłem, bo po prostu nie, nie myślałem o tym. Na, na jakiej powstały pierwsze Wozbacy, bo powstał pierwszy film Wozuwacer. Czyli cała y, y, obsada to właśnie byli, praktycznie to były, to były dziewczyny, które grają y, w ser Night Like. I, I jakby to był taki. I, i dlatego nie wiem, no ja nie wiem. Ja, i, mi się ten film nie podobał y, z paru względów, ale. ale gdzieś tam, jak sobie teraz myślę, to miał parę fajnych scen no nie? I, i, yy, i mimo wszystko gdzieś tam yy, może w tym momencie czci i wiary go nie wyzywał. A, a problem z nowymi Ghostbustrami jest taki, że no, jak, jak, jak to ma wyglądać? Bo ja słyszałem właśnie takie plotki właśnie, bo od naszych kolegów chyba w, w konglomeracie rozmawiali yy, w, w jednym z nowych z, z odcinków przekazu, że te postacie właśnie, którą gra na przykład Bill Murray, mają się pojawić w filmie tak naprawdę na krótko, żeby dać, jakby nie wiem, namaścić nie wiem, nie wiem, nową jest... grupę y, pogromców duchów. Y, na, na dłuższą metę po prostu y, coraz więcej właśnie widzę takich remake'ów czy jakichś takich filmów zbudowanych na nostalgii które jednak się średnio y, sprawdzają, nie? Ale... No, a jeszcze tak zostając w temacie remake'ów i tam rzeczy, które powracają, to obejrzałem dosłownie dopiero co w tym tygodniu Netflixową sabrinę, czyli tam Chilling Adventures tak. of Sabrina bodajże. No ja oglądam regionalnie, regularnie Riverdale, więc mhm. przygody... Ja nie wiem, czy właśnie jest polski... Przygody nastolatków krajujących tam... Ten żyje, nie, jest, nie? nie jest mi to absolutnie w żaden sposób obce ani problematyczne. I ci, że mam strasznie mieszane uczucie odnośnie tej Sabriny, bo ja nie do końca rozumiem, czym ten serial miał być. Bo, bo z jednej strony on absolutnie wpisuje się w klimaty właśnie Riverdale, czyli takiego mhm. głupowego serialu na stolatkach, który jest taki tam young adult, czy jakkolwiek ktoś się nazywa. Mhm. A z drugiej strony to w tej Sabrinie jest tyle naładowane takich dosyć mocnych motywów gore, czy satanizmu i to w takiej postaci wiesz trochę śmiesznej, trochę nie na przykład wszyscy bohaterowie za każdym razem jak, jak nie wiem, ktoś kichnie czy tak. jak tam, generalnie w, w każdej scenie, w której są powiedzonka, gdzie normalnie jako po prostu powiedzonko musi, nie wiem, szczęść Boże czy tam, o mój Boże, dzięki, to to jest o, dzięki szatanowi, tam, o, niech szatanowi będą i tak jest to stop cały czas, plus w ogóle pojawia się, wiesz, cały czas tam, że o, tak, ciemny pan jest najważniejszy, o, chmruć, o oddaj się mrocznemu panowi to jest mnie zaciekawiłeś tam... teraz. Ja widziałem tylko początek chyba pierwszego odcinka. Kurde, wiesz, i tam są motywy typu takiego naprawdę srogiego gore, że w jednej scenie ktoś, nie wiem, jest rozpiłowywany na tak. pół, jest wyciągnięty mu pierś z, z serce z klatki piersiowej. Czyli wiesz, no Netflix Plus idzie takie... w tym kierunku chyba w którym kiedyś yy, HBO szło, tylko że HBO szło szokowanie seksem, tak? czyli prawda, naturalistyczne jakieś sceny Kopulacji, już tamten telewizje kablowe, czy tam jakieś płatne, podchwyciły to. I, i Netflix widzisz trosz, troszkę drugą, w drugą stronę, jeśli chodzi o szokowanie. Po prostu idzie w, w szokowanie takie, tak bliższe nie Niby masz e, przeświadczenie, że będziesz oglądał e, Sablinę na stoletnią czarownicę. Tam, którą my pamiętamy, tam, tam którą w ogóle nie wiem, Felicia. F... Nie, nie, jak mm, mm, się nazywała mm, ta dziewczyna, ale, tak, tak, ale, ale pamiętasz, tamten, znam, tamten film to był taki. Serial to był taki, taki, taki sitcom, taki ciepły, no nie, za, zabawny. No to tam, sitcom tam, klasyczny. No. no, tam nie było krwi i tak dalej. A tutaj po prostu mamy zupełnie co innego, taki niesamowity szokar. Tak samo jak jest ten serial y, Rancho, tak się nazywa? Może nie? Mm, Z Zastanem nie wiem, tak, Ranch, tak, tak. Tak, że to jest sitcom, taki normalny sitcom, jakbyś, nie wiem, oglądał, nie wiem, Przyjaciół, czy Różowe Lata 70., ale tam po prostu przeklinają. Tam lecą efy jak, nie wiem, nie? I, i to jest ten szoker. Bo masz po prostu serial, w którym masz te, te, ten śmiech z puszki, a jednocześnie jesteś zupełnie... Nie? Jak masz taki dysonans, nie? Że słyszysz ten śmiech z puszki, to nie pasuje, bo masz serial, w którym po prostu... Yy, no... no, że, dzie, no bo, bo, bo bohaterowie wypowiadają się w taki sposób, który po prostu do tego nic zupełnie nie pasuje, nie? No ale to jest... To jest coś ciekawe, to jest takie pójście, właśnie, szukanie czegoś nowego, jeśli chodzi o, o, o seriale, to to szykowanie. No nie wszystko się sprawdza, nie? Bo, bo na przykład, y, ubolewam na tym, jaką karierę zrobiły wszystkie te takie seriale dokumentalne, wiesz, zbrodni. I teraz no, praktycznie. Tam, tak, po, po, po Making tak? To był, to był akurat bardzo dobry, y, y, serial. Dlatego, że on był przez długi okres czasu kręcony, więc naprawdę mieli dużo materiałów. Oczywiście twórcy mieli pewną tezę i i, i tak sprawnie tą tezę zaprezentowali, że naprawdę oglądałeś ten serial i, i byłeś przekonany, że, że cały świat się e, przeciwko temu bohaterowi e, chyba Stevenowi ja nie wiem, już nie pamiętam nazwiska uwziął, nie? że biedny wiesz, raz poszedł do więzienia za, za, za morderstwo, no nie wyszedł z niego, później znowu go wsadzili za morderstwo, no po prostu, no cały czas tylko szukali tej dziury w tym, żeby go wsadzić do tego tego. I, I wiem, że tam nawet drugi sezon powstał tego serialu ale, ale z opinii, które słyszałem, no po prostu to jest coś niewartego tracenia e, czasu. I, ja sobie i... ostatnio usiadłem z apką i zacząłem przeglądać może ciebie jako wielkiego fana wspaniałego Most nad Sundem, Zainteresuje. Tak. Jeszcze, jeszcze nie obejrzałem, jeszcze nie oglądałem, natomiast nie obejrzałem the znalazłem masę, ten... właśnie słuchaj, jest masa seriali norweskich, kryminalnych, jest na tak. przykład coś, co się nazywało tam Borderliner, jest, mówię, jak tak, tak się przegląda tą, tą apkę, to tam sporo tego można znaleźć, islandzkie tak. seriale o zbrodni, że tam ciało zostaje włowione przez rybaków i miasteczko <grym> zostaje sparaliżowane <grym> sztormem i pytanie, kto zabił, nie? Tam sporo o, tego O, to jest. mnie zainteresowałeś. Pamiętasz tytuł? Wiesz co, mogę wdłubać, bo mam, mam w my list, że się tak, tak wyrażę tak. na... Ja się boję, że po prostu tak te seriale potrafią pojawiać się i znikać, w ogóle wszystkie te produkcje na Netflixie, że ja sobie coś w, wrzucę do listy, e, parę, parę tygodni, miesięcy mija i nagle okazuje się, że już tego nie ma. To też też to nerwujące jest. No, ale... ale się ale, ale... oglądać, nie tak. można, wiesz, czekać tak, tak, się, tak, to... czas no już... No tylko tak jak mówię, no po prostu jak mam teraz tak głowę zajętą wiesz różnymi rzeczami, bo to, tamto, no, nie wiesz, jak to jest. Sprawy rodzinne, sprawy yy, służbowe, do niej tak człowiek przychodzi więc, do pracy, yy... zmęczony jest to, nikt nie ma. Trapt, nazywa się Trapped. ten serial, o. i jest to serial chyba, odcinków? islandzki odcinków jest 10. To po 50 to jest, minut. To jest okay. jeden to sezon, się... czyli chyba zamknięta historia. No, no. Idealnie jest, jest, jest, jest 6 odcinków. No nie? Na przykład nie, modliszka był bardzo fajnie zrobiony serialem, bo tam było chyba sześć odcinków i też... Chyba taki... nie wdziałem odliczki. O, o, to to polecam. To, to polecam. Francuski. O, to ciekawe. Więc jest bardzo ciekawa właśnie też zagadka kryminalna i tam... E, no, jest pewien bardzo interesujący twist. Ale... E, w... Wiedziałem, że ostatnio jeszcze na, na Facebooku polecałeś e, Diablero czy Diabololo? Znaczy, znaczy ja Meksykański pierwszy odcinek. i on mi tak... E, Wyglądał interesująco, ale, ale tak zastanawiałem się, czy zainwestować czas, bo to jest bo to jest właśnie taki serial, w którym e, e, on jest bardzo kolorowy. On taki, taki jak, jak patrzę na niego, to oczywiście no Geller Model to by tam troszeczkę więcej poprawiał rzeczy i tak dalej, ale jest taki e, coś takiego... Taki sznyt, tak? Tak, tak, tak taka, taka plastyczność, taka stylistyka, no nie? że to mogłoby być coś, coś, co co na przykład, nie wiem, Guillermo Toro mógłby swoim nazwiskiem filmować z, z, z swoją wizją, bo, bo to jest świat, w którym, prawda, masz, masz demony i, i, i są łowcy demonów i te demony są w ogóle różnej, e, że tak się wyrażę w cudzysłowie, e, w cudzysłowie jakości, nie, że, że, że, wiesz, i te, te, te demony się w, w niemal jak jakieś preparaty do czegoś, w ogóle to jest no, no, bardzo ciekawy serial, no, nie, i oczywiście tam jest kwestia jakiegoś księdza, który się okazuje, że mogę teraz przekręcić, że ma córkę, ale ta córka została porwana, albo co się z nią stało, no coś takiego po prostu, że, że ten ksiądz łączy właśnie z jednym z tych Diaboliero, wchodzi w jakby, taki, współpracuje i, i, i razem, prawda, próbują rozwiązać problem. Jeden, prawda, dlatego, że potrzebuje te demony, no nie, bo ma dług i musi leć tych demonów oddać, a no, a ksiądz, prawda, chce, chce odnaleźć tą dziewczynę. No i, I bardzo ciekawy serial, ale właśnie tak kurczę, no nie wiem, czy, czy, czy inwestować nie, czas, bo wiesz, Ostatnio tak, przychodzę z domu, to zanim tak naprawdę siądę do komputera, czy będę coś robić, to naprawdę tyle czasu mija, że zostaje mi tylko parę godzin. I ostatnio, właściwie teraz możemy o grach porozmawiać w tak, bo to skończyłeś, Zaczę... tak? tak? Zacząłem grać w Atom RPG. I to jest gra, która ja ją zobaczyłem, tak tylko na zdjęciach, mówię. Tak, mod Fallouta wow, wygląda. Wow! No to jest fala, dlatego że y, interfejs żywcem wyciągnięty z falauta. Oczywiście poprawiony, ładny, wysokiej rozdzielczości a sama, sama gra, no oczywiście w spełni 3D, jak na przykład, nie wiem, Wasteland było w wujce, że możesz obracać kamerę, przybliżać, oddalać, no po prostu świetnie. Ale ta gra cierpi na, na coś, co po prostu, no, no podobno to się rozkręca, nie, bo tam chyba e, e, Grzegorz e, Perez mówił, że, że, że, że jest tam coś ciekawego, że jakby fabuła mu się spodobała, że coś go wciągnęło, więc Liczę, że w pewnym momencie coś takiego będzie, ale kiedy zaczynasz grę, masz pewne wprowadzenie, ale ono jest, w ogóle nie ma polotu, no nie wiesz, takiego jak, jak na przykład było wprowadzenie czytane głosem Rona Permana. No ale okej, okay, no nie, to jest jakieś wprowadzenie do świata, bo to jest, to jest wizja post, post dla nas teraz, tak naprawdę, przyszłości, tak, bo to jest alternatywna historia. Tam w 86 roku, wiesz, doszło chyba do. do do, albo do wojny, mówię, albo do jakiegoś takiego wydarzenia, które no, powoduje, że w 2006 y, roku tak naprawdę mamy y, świat ala nie wiem, Mad Max tak i y, y, albo Fallout. I y, no, brakuje mi tak naprawdę takiego otwarcia, wiesz, bo moim zdaniem gry powinny mieć zawsze takie otwarcie, jak, jak, jak zawsze Hitchcock tak że powinno się zacząć od trzęsienia ziemi, a później napięcie powinno rosnąć. Tutaj w ogóle nie ma tego na, na, napięcia na początku. Y, Masz informację, że masz odnaleźć jakąś ekspedycję, która wybrała się do takiego takiego miejsca i, i zaginęła, tak? I nie wiesz nic więcej. nie, Że tak wychodzisz. E, jesteś praktycznie goły i wesoły, to jest taka scena no nie, żeby cię jeszcze tak bardziej ogołocić, to prawda to napadają na ciebie goście i właściwie już nic nie masz. I hmm. e, moim zdaniem gra, gra, takie gry na początku powinny mieć tak questy poukładane, dopóki nie czujesz się swobodnie, do, jakby. dopóki nie. Opanujesz interfejsu, nie poznasz tej, tej gry, tej, tej, tej mechaniki, że, że pewne płesty powinny się układać niemal jak po sznurku, a tutaj tego tak nie ma. Nie? Wszedłem do tej pierwszej y, osady i tak, tu gdzieś zagadałem z jakimś gościem, tu z jakimś jakimś gościem, i tak właściwie jak kloszard próbowałem gdzieś coś uzbierać, żeby na przykład, nie wiem, stać mi było na, na, na wódkę dla jakiegoś gościa, który, który tak naprawdę nie wiem, już nie pamiętam, co mi zaoferował w, w zamian za tą wódkę, ale. ale to wszystko opierało się, żebym, wiesz, doświadczenia trochę nabrał, żebym tą postać mógł troszeczkę, wiesz, coś z więcej zrobić. I tu za, zacząłem rozmawiać tak dalej. i wiadomo, że y, w pewnym momencie, no też istotną y, y, takich gier, no oczywiście jest to, żebyś nawiązywał, no, nie wiem, kontakty z innymi postaciami, tak? I, i, i w ten sposób, na przykład, nie wiem, szukaj jakichś takich questów, które możesz rozwiązać na, na zasadzie, prawda, idź, przynieść, podaj, po zamiatę nie? Że, że w, nie wiem, jeden z takich prostych questów miałem że musiałem odnaleźć jakieś grzybki wokół tej osady i trochę mi to zajęło, no nie, bo tych grzybków to nie było tak, że było pełno, no nie, musiałem z, nie wiem, z dziesięciu grzybków, które są wokół, e, prawda, tej osady znaleźć, nie wiem, pięć, tylko musiałem po prostu pięć znaleźć i wyglądało tak, jakby tylko pięć tylko ich było, więc szukałem je dookoła i takie rzeczy mnie męczyły, bo to jest, nie wciąga cię w świat, to, to, to powinno być, ja to zawsze mówię, najlepsze są takie otwarcia, jak na przykład, nie wiem, o, Force Unleashed, oczywiście to jest zupełnie inny, inny typ gry, ale mhm. dostajesz bohatera z wszystkimi możliwymi mocami, tak? Dostajesz tego, tego yy, Darta Vadera, który chodzi, kosi i tak dalej. I kiedy widzisz, no nie, do czego możesz respirować, nie, wiesz, ten, e, jakby grać je, tak daj ci zasmakować tego, co, co co, cię czeka, to wtedy, prawda, już wiesz, do czego dążysz, nie, ty jaką postać budujesz. Tutaj niestety, yy, no, no, fabularnie nic mnie nie wciągnęło i, i walka w ogóle z robakami, z jakimiś takimi tymi, kiedy nie masz tak naprawdę broni, porządnej, no jest jest uciążliwa, dlatego że yy, wiesz, stawianie na przykład bez, bez sensu zrobiłem, że postawiłem wiesz, w mojej postaci na, na początku na, na walkę wręcz. Okazuje się, że ta walka wręcz jest jest średnio skuteczna, szczególnie na jakiegoś przeciwnika, który wiesz, świetnie sobie radzi z nożem albo ma jakąś inną taką yy, broń białą, czy czy, czy czy czy nie białą. Dobra, no to co ja mam tutaj zrobić? I zaczyna się takie kombinowanie, wiesz, taki Taki, taka, taka walka system. Ale jest jakieś możliwe prze, y, przepisanie SELI, czy tam Punkcików, czy, czy jak już coś postawiłeś na tą walkę wręcz, to już zaczynę grać od początku. Nie no, zacz nie, no tak, no, że właściwie zaczynasz od początku, dlatego że y, system jest y, w, właściwie y, kalką tego, co było w Falloutie, tak. Czyli po prostu masz te podstawowe cechy, plus y, masz. Y, konkretne umiejętności, jak walka wręcz, strzelania z, z broni krótkiej, tam jakichś karabinków maszynowych, lekkich, strzelanie z karabinów dużych, strzel, no, broń, broń biała, no nie? I tak dalej, i tak dalej. I oczywiście później jest jakieś umiejętności mowy, umiejętności handlu, i tak dalej, tak dalej. Jest mnóstwo rzeczy. Więc więc próbujesz zbalansować, na początku się, na, na jaką postać postawić, nie? Ale zawsze tak gdzieś myślisz, że jednak ta walka jest dosyć istotna, więc nie, nie możesz tego porzucić. I yy, no ja jestem na takim etapie, że jeszcze sobie właśnie krążę. No nie, tutaj yy, przyszedłem właśnie teraz do, do, do kolejnej osady, troszeczkę mniejszej, no nie tam próbuję rozmawiać z ludźmi, ale no nie porwało mnie, wiesz, nie, nie, nie, wcią, nie wciągnął mnie ten świat. Bo ja pamiętam, że jak grałem w Fallouta, dawno, dawno dawno temu, to było tak, że nawet jak podjąłem pewną złą decyzję, na przykład, że poszedłem w lewo zamiast w prawo, tak? To, to gdzieś ten świat za każdym razem tak mi coś oferował tak niesamowitego, wiesz, wchodziłem do jakiegoś nowego miejsca i byłem zafascynowany tym miejscem. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że już od tamtego czasu tak wiele lat minęło, że, że, że, że poprzeczka została tak podniesiona. Wiesz, te tak, oczekiwania z osoby do gier zostały podniesione. A już tyle rzeczy widziałeś, że mało co cię potrafi Ta, zaskoczyć. Tak, bo, bo, bo, bo ogólnie na przykład, jeśli, jeśli patrzę na, na... Nie czytałem, ale tak tak zerknąłem prawda, na, na, na kilka ocen, to gra naprawdę podoba się. No nie? Więc jest tam jakiś potencjał. No Oczywiście jest strasznie dużo czytania. Gra nie ma w ogóle... Yy, yy, nie, bohaterowie nie, nie, w ogóle chyba nie ma głosu nie, jest, jest, jest na razie na tym etapie chyba, chociaż to jest już gra, nie? to nie jest jakiś early access no to, to, to po prostu to czytanie też jest, jest męczące dlatego, że, yy, że dużo jest takiego, tak, tak, takiego tekstu, który spokojnie możesz przeskoczyć, ale, ale boisz się przeskoczyć, bo może ci coś umknąć istotnego w tym tekście, no i wiesz yy, no ale z drugiej strony to jest gra RPG i yy, wiesz, no nie można oczekiwać, że, że że będzie tylko akcja, więc ja tak mówię, jestem na etapie takiego szukania bakcyla, żeby mnie tak złapał i wiedział, o, i teraz chcę siedzieć, bo na przykład z inną grą, bo tak, bo, bo do, Atom, do Atoma jeśli właśnie ona mnie wciągnie, to ja jeszcze wrócę, więc to jest moje pierwsze wrażenie i e, mam nadzieję, że ono się zmieni, bo, e, bo gra wygląda taką, która, która ma potencjał, ale, ale na przykład... No, gorzej jest jakby z, z wejściem w nią, niż na przykład miałem, jeśli chodzi o Wasteland 2. No, to jest, i to jest, i to jest niestety... E, no, może coś, to jest go? jednak kwestia klasy dewelopera i osoby, która stoi za tytułem, bo Wasteland tak. 2 robiło, wiesz, no, super doświadczone do, do tak. ludzie, a tutaj jednak trochę nie do końca. Mm -hmm, mm -hmm. Ale, ale jak najbardziej właśnie y, no, życzę im, żeby, żeby ten projekt jakby się udał, dlatego, że ja jestem fanem Falauta i nawet e, takie, taki, takie, e, taki f, e, projekt fanowski, na, na co to wygląda. No nie zawsze będzie e, czymś, co, co, co, co moją sympatię uzyska. Ale inna gra. Oczywiście nie, nie identyczna, ale która mnie wciągnęła od samego początku, to jest e, e, Mutant Year Zero. O proszę. I grałeś sobie Tak, pierwszy, tak. Grałem trochę, tak? ale się, się zniechęciłem w którymś momencie. Wiesz co, bo ta gra jest tak zrobiona, że faktycznie na przykład jak gdzieś tam. czy udało ci się przejść? Znaczy ja teraz jestem na. Nie wiem, gdzie. Ja doszedłem do kościoła, że się tak wyrażę. Aha. Nie, bo ja teraz jestem na etapie, że szukam Hamonda, tak? Nie wiem, czy już go znalazłeś, czy nie, czy jeszcze. jeszcze go szukam, ale już wiem, gdzie jest. Tak, tak. Nie, mam 38 poziom. O, tak, tak ci powiem, jeśli chodzi o moje postacie. I. Ja mam jeden problem z tą grą, ale to jest bardziej taki, że, że ta taktyka, którą ja muszę stosować, jest taka ech, taka niebohaterska. Wyłoskiwanie jednej osoby, która sama patroluje, zabijanie jej w jednej turze, póki trwa starfmo, tak? Po i... czy tak. Czyli widzę, że ta taktyka... To jest chyba jedyna którą, taktyka w tej grze. Tak, bo... bo i, i, ale w pewnym momencie zauważyłem, że po prostu jeśli, jeśli dobrze rozegram coś, to po prostu takie wyciąganie tych przeciwników, bo oni mają też swoje ograniczenia, no też jest dobre, bo po prostu cały czas nie wiem, trzeba się gdzieś cofać, coś kombinować i tak dalej. Ale przede wszystkim Mutant, jest Zero, no wygląda przecudownie. Ja widziałem, jak wygląda na, Onexie i wygląda super. gram na, na zwykłym Xboxie, gdzie, gdzie te krawędzie jest taki troszeczkę miększe, wiesz, nie ma takiej szczegółowości, takiej, takiej, takiej, takiej, takiej, takich, żywych kolorów. Ale, ale, ale, no, no gra ślicznie wygląda ma fajny klimat, ten świat, e, e, ta, ta wizja tej, tej, tej, tej, tej, tej, tej post bardzo mi się podoba, bo to jest ta wizja taka e, trochę jak e, w... w u, jak się nazywało? E, en, ta z Gollumem gra. Odyssey e, to the West. Z Gollumen? Enclave? Nie. En, w sensie z glumem, w sensie... O, oh, Jezus Maria, enslaved, to jest to enslaved. Ten. Enslaved, enslaved, tak. Odyssey to the West, to, albo jakoś tak się nazywała, tak. Że masz właśnie ten świat przyszłości, który już jest tak długo po tej zagładzie i tak dalej, że on zdążył odżyć i jest, jest na nowo zielony. Zielona apokalipsa, tak, nie? Tak, i tutaj, wiesz, od, chodzisz po tym świecie i widać, że ten świat już jest tak długo po, po, po tej apokalipsie, że... Yy, że to, yy, czy ludzie, czy ci nasi, te nasze postacie, no bo to jest bardzo ciekawe, że yy, no, ze względu na tą radioaktywność, na tę mutację, yy, f, no, f, f, na przykład, no nie wiem, no, jest bardzo dużo postaci, w tym nasi bohaterowie, którzy są na przykład kształtną kaczką, yy, czy, czy jakimś wieprzem, czy później jakąś lisicą, chyba o ile się nie mylę. Mhm. Więc jakby to jest bardzo ciekawe, że ten świat jest... Bardzo interesujący pod tym względem, ale właśnie znajdujemy różne artefakty, które, które w bardzo zabawny sposób, wiesz, domyślają się, do czego były używane, nie? I tam znajdują iPoda i, i, i wiesz, i zupełnie nie, umyka im, że, że to było urządzenie do słuchania muzyki tak, albo wiesz, to, to było, świeżości może... jabłek, czy tam. Urządzeń. Tak, tak, dokładnie. I te, te, takich takich gadżetów jest, jest mnóstwo, oczywiście one. Te... One, one stanowią taką, wiesz, no jest flaw, prawda, ale tak naprawdę no, to jest jakiś jakiś punkt do, do, do upgrade'u, który później się wykorzystuje w tym w tym hubie, czyli w tej, tej, tej arce. I e... to, jest, to jest ciekawa gra. Ona, ona, nie, ona nie wydaje się bardzo zbudowana, na przykład, nie, bo, bo jest ten element prawda, walki, który, który jest taki xkomowy, ale nie ma tego rozbudowania ikskomowego, jeśli chodzi o bazę. Przynajmniej tego nie widziałem na tym etapie. E jeśli chodzi o rozwój postaci, to też jest to drzewko mutacji, nie? gdzie, gdzie może odblokować wnet. funkcje, też jest jakieś takie bardzo bardzo skromne, nie? że tam nie ma za bardzo yy, yy, wiesz, gdzie, gdzie, gdzie się rozwinąć z tym wszystkim. Nie? I, I Oczywiście to, są tam opcje, ale, ale w pewnym momencie było tak, że ja mówię, a zostawię sobie więcej punktów i zastanowię się dokładnie, co chcesz, na co te punkty mutacji chcę wydać, nie? Że zanim podejmę jakieś decyzje. Niemniej, bardzo mi się podoba to, że właśnie tak eksplorujesz ten świat i to jest wszystko właśnie wtedy w czasie rzeczywistym i, i skradasz się gdzieś tam, nie, kucasz, nie, gdzieś przemykasz i Właśnie to jest to, że na początku nie, nie zawsze musisz walczyć, nie? że, że yy, przede wszystkim, tak jak mówisz, technika wyłuskiwania przeciwnika i, i yy, zabijania go bronią z tłumikiem czy z jakiejś kuszy i tak dalej, tak żeby nie wywołać yy, yy, alarmu, Albo po prostu czasami trzeba ominąć, gdzieś tam iść bokiem itd. i tak to, dalej. I to się na początku właśnie sprawdziło, że gdzieś tam e, e, e, przymknęła mi przed oczami właśnie gdzieś jakaś wypowiedź kogoś, kto właśnie wspaniał że że no ta gra jest trudna na początku, ale nie z każdym musisz walczyć. I dopiero w momencie, kiedy nabrałem tego doświadczenia, te postacie mi się właśnie rozwinęły. Zdobyłem lepsze bronie, zacząłem te bronie upgrade'ować, dodawać do nich dodatki, prawda, jakieś usprawnienia. No, wtedy no, już mogę na przykład większe grupy przeciwników pokonywać i, i nie zawsze musiałem się właśnie posiłkować tą techniką takiego na e, na rybaka, prawda, czy na kogoś tam żeby musisz wyciągnąć tego i wiesz, i, i, i mieć i po go załatwić, nie? Znaczy, to, to, to ta, ta różnorodność przeciwników jest bardzo ciekawa, bo jeszcze nie doszedłem do tego momentu, chociaż już jakby gra mi sugeruje i też mam postać, która, która może przejmować kontrolę nad, nad, nad umysłem przeciwnika i no, to jest bardzo, bardzo ciekawa e, dziwa gra. Ale, ale zastanawiam się, co cię, co cię zniechęciło, nie? Gdzie, kiedy był taki moment krytyczny? E, wiesz co? Krytyczny. dotarłem do momentu, ja nie wiem, czy, czy może ja jakoś coś źle zrobiłem z rozwojem postaci, czy może jakoś tam nie nauczyłem się w sposób wystarczający tych umiejętności wykorzystywać, ale dotarłem do momentu, gdzie za bardzo ich się nie dało wyłuskiwać, Przynajmniej jakoś mhm. nie, nie, nie umiałem. A kiedy dochodziło do walki, to było na tyle dużo przeciwników, że ja sobie po prostu z nimi się nie radziłem, bo tam jeszcze przychodził taki wielki robot. Taki mech bojowy w ogóle już było. Jak potem tam słuchałem o. innych opowiastek, to w ogóle ja nie jestem pewien, bo ja grałem na premierę, tak dosłownie od razu. I zacząłem się w ogóle zastanawiać, czy przypadkiem mi się coś tam nie zbagowało lekko. I, i dlatego, bo, bo, bo, bo podobno bywa tak, że jeżeli minie pierwsza tura i dochodzi do walki, to, to nie jest tak, że od razu wszyscy przeciwnicy na całej mapie cię słyszą. E, tak. A u mnie tak właśnie było. I, i, i tam. Więc nie wiem. Znaczy, właśnie miałem tak raz, jak, jak, jak właśnie walczyłem z, z grupą robotów. Znaczy, w sensie tych robotów było kilku na mapie. To, to było tak, że jak mi eksplodował, to oni gdzieś usłyszeli, mimo że byli po, poza tym okręgiem zasięgu. I też się zastanawiałem, czy. czy... Czy coś zrobiłem źle, czy nie, i, i, i później, jak powtarzałem, to, to unikałem tego momentu, ale zresztą i tak, jak zobaczyłem, ale jeszcze do tego mechania doszedłem, to jest bardzo ciekawe, nie? Bo no to jest to, że w pewnym momencie to y, ci przeciwnicy to, oni są zbyt twardzi, oni mają trzy razy więcej y, punktów życia. Mhm. Później dochodzą jeszcze y, tak zwane tanki, no nie? Czyli ci bardzo ciężką pancerzeni przeciwnicy, którzy, y, no. Nie zależy im tak naprawdę na tym, żeby żebyście. Wystarczy, że cię powalą. I, I ja jakoś tak. Nie wiem, jak grałem, to nie znalazłem tego sposobu na to, żeby. Nie, znaczy, nie używam tego po prostu. Żeby wskrzeszać przeciwników, kiedy się wykrwawiają. Po prostu. E, ja gram na poziomie e, normalnym, więc nawet jak zginie ci podczas walki e, twój kompan, to i tak mhm. on się odradza po, po, po zakończeniu e, potyczki. Więc jakby. To mi nie spędza sens bo Nie wiem, jak ich wskrzaleć. Bo nie zwykłą apteczką, nie, nie, nie ten, więc ja rozumiem, że to jest coś związanego bardziej z, z, z tymi wyższymi poziomami trudności, gdzie, gdzie życie się nie odnawia po skończonej walce, gdzie jak zginie ci postęp, można sobie prawda ten tryb Ironmana włączyć, no to już ginie bezpowrotnie, więc to jest ciekawe, no ale... Wybrałem ten typ prosty, dlatego że niech nie chciałem się mieć. Chciałem poznać ten świat, poznać fabułę, posłuchać na przykład rozmów między postaciami, bo jest ten taki element RPG-nie, że, że właśnie chcę jakieś komentarze tych głównych tych postaci i muszę przyznać, że chciałbym, no nie wiem, no oczywiście to no gra jest tak skonstruowana, że nie pozwala ci wykorzystywać więcej niż trzech kompanów naraz, nie? Że, że, że możesz no to... mieć w zapasie kilku, ale... No ni niestety, chciałbym po prostu, żeby oni wszyscy byli w takiej grupie. Coś jak w Far kraju, prawda, piątym, yy, kiedy jeździłeś z, z tym, oj, zapomniałem nazwiska tego, tego redneka, to on zawsze miał coś ciekawego, jakiś taki ciekawy temat yy, do podjęcia z, z, z tą postacią. W tak, chyba tak, tak, tak. I to, to, to mi się bardzo podobało, bo to była taka, yy, to, żeśmy rozmawiali, to, że to był taki moment, taki GTA moment, gdzie jedziesz samochodem i, i yy, postać po prostu przez to, że masz kilka chwil to wykorzystuje do, do, do sprzedania jakichś bardzo ciekawych historii. I tutaj też się tak, tak zdarzyło. Nie? Znaczy ja, ja ja sobie tak eksploruję, bo to, wiesz, mapa jest bardzo ciekawie zrobiona, bo ona, jeśli jest gdzieś za wysoki poziom dla ciebie, a już wszedłeś tam, to za, zaznacza ci na mapie, że tam jest po prostu poziom taki, taki potrzebny, albo taki jest poziom przeciwników, więc tam nie zaglądam. Nie? Poziom 50 to oczywiście zbyt wysokie progi, no nie, więc... Nie wiem, no to jest, to, jest, to jest naprawdę bardzo e, sympatyczna gra. I najlepsze jest to właśnie, że ona jest w Game Passie, więc teoretycznie nic nie kosztuje jej sprawdzenie, więc e, ja, ja, ja naprawdę polecam w ogóle, żeby, żeby się zainteresować e, Mutant Zero. E, zero. Tak, zwłaszcza, że e, jak ktoś ma Xboxa, to zero. tam w tym Game Passie można, właśnie, tak jak mówisz, za kwoty odpowiednio niskie. No ja, w tym Game Passie tam. Ja to zwykle tak wchodzę do Game passu, O, Sniper Elite 4. Zawsze chciałem zagrać, nigdy okazji jest tak ciąg ciągnął tu. Hellblade Sacrifice. No oczywiście, że będę chciał zagrać, ale to ale to jest gra, która tak tak tak strasznie chcę zagrać nią, ale ale właśnie nasłuchałem się jaka to jest poważna gra i jak jakie ona trudne tematy podejmuje. jaka jaka nie nie. Sacrifice. Ach, Tak, tak. Że to wiesz, to jednak trzeba Podejść do tego na, na, na spokojnie, wiesz, grać w słuchawkach, bo. Koniecznie w wiesz, słuchawkach. Głosy, to słyszysz, tak, już ja, ja myślałem, że w ogóle ten moment, w którym prawda, słyszysz głosy, to jest gdzieś tam na, na jakimś etapie, a tu już jest właściwie od początku, ta, ta, nie? Tak, I, tak, tak, to nie ma lekko. I, i, i, i, i zastanawiam się, czy właśnie ktoś, kto zagra w taką greplię, nie ma jakiejś korby, nie, nie, coś, czy. Wiesz, zaczyna słyszeć głosy już wszędzie, bo jest. Ktoś kiedyś taki eksperyment zrobił, że. że yy, kazał ludziom w mieście właśnie w słuchawkach i tam były właśnie takie głosy różne, nie, żeby pokazać jak Bo ja nie chcę też specjalnie tego mówić, ale czy to chodzi o... czy to się nazywa właśnie czy to jest właśnie ta schizofrenia, czy coś innego, ale, ale wiesz, ten, ten moment, w którym po prostu no nie możesz spokojnie i licą, bo słyszysz cały czas jakieś takie głosy w głowie i to jest, to jest... no ale tak jak mówię coś nie wiem, czy coś jeszcze grałem, ale, ale to na podróż chyba nie było tak wartego, prawda, odnotowania. Nie, na przykład moja przygoda z Force Horizon dopiero się zaczyna. Ach, jak się czujesz w Anglii? Część. Znaczy, fatalnie się czujesz, że po prostu nie mogę sobie wybrać postaci, z, która, <śmiech> e, która nie <śmiech> wygląda jak. hipster. Jak po prostu, tak, jak hipster z, po prostu z grzywką. Po, po, tak, ach, to prawda, to prawda. Wiesz, dużo mi się po, wiesz, wszystko, no co najlepsze, że wszystkie postacie kobiece są super, ale wszystkie postacie męskie. No po prostu są goście w, wiesz, w obcisłych dżinsach i tak dalej. no Nie wiem, czy ja mam właśnie, czy to jest ta kwestia tego, że oni chcą, żebyś wydał troszeczkę pieniążków, żeby sobie kupić właśnie jakiś strój, że to jest ten element tych mikropłatności, który po prostu jest, jest może, taki Może, może, może to o to chodzi. No. Z drugiej strony to jest tak, nie wiem, ile jest tych sen przerwnikowych, że ten nasz bohater wychodzi z samochodu. No, po wiemy, każdym na wyścigu. To ta... Tak, no, to, no, to jednak będzie trzeba. Widać prawda. ciebie w lobby za każdym razem, po każdym wyścigu. No, ale tak to, to wiesz, no super, no, gra wygląda fenomenalnie, ale y, no, czas, czas jest najważniejszy i na razie ten czas poświęcam na, na Mutant Year Zero i, i troszeczkę na Atom RPG, więc zobaczymy. A y, Piotrze, co ty, tak już na, na, będziemy kończyć powoli, ale no, no muszę cię zapytać, co ty ostatnio właśnie pogrywasz. Eee, co? Ja mam powrót do Black Ops 4, czyli Call of Duty absolutnie bez żadnych powodów związanych z jakimś tam z i sympasem bo takowego mhm. nie mam, tylko po prostu jakoś tak w w w ale wszystkie tryby, czy, a, czy wszystkie czy tryby. może właśnie blackout? i multi, czy? zwykłe klasy, nie, nie zombie, o, bez zombie tak? bo jak, Aha, jak tak. w okolicach premiery graliśmy to nam się trafiła partia w zombie, która trwała chyba 2,5 godziny e, i to było dla mnie już właściwie tak dobrze się nabawiłem strzelaniem do zombie że w ogóle nie mam ochoty do niego wracać dalej tak. No i teraz na zmianę i zwykłe multi, i tam jakieś te, znaczy różne tryby w multi i blackout, zwłaszcza, że e, nie wiem, czy wiesz, ale w blackoutcie jest e, rotacja trybów. To znaczy, oprócz mhm. standardowego blackout jako blackout, mhm. to jak to zazwyczaj bywa w Call of Duty, oni próbują czasowo różne inne tryby. No i na przykład był tryb, który polegał na tym, że to się nazywało chyba zasadzka. Nie, teraz jest zasadzka, nie pamiętam jak się to nazywa. Chodziło o to, że jeśli zginąłeś, to przy kolejnym zmniejszeniu strefy, tak długo jak długo ktoś z twojej drużyny żył, się odradzałeś w samolocie. No właśnie, to słyszałem, że wprowadzili coś niebywałego do, do, do trybu właśnie Battle Royale, czyli Respawn. Tak, i to sprawiło bardzo ciekawą sytuację, bo pod sam koniec, w momencie, w którym ta strefa była już najmniejsza, to tam generalnie było jeszcze 70 graczy i było, wiesz, ta. własna rzeźnia. Gdzieś tam jeden, jeden kombat gdzieś się chował pod kamieniem ha. i tam po prostu siedział do końca. Teraz jest tryb, który się nazywa Zasadzka i polega on na tym, że na całej mapie znajdują się tylko i wyłącznie snajperki i noże. Więc nie trochę tak ściągają z Fortnite, bo Fortnite był... tak, e, e, tak, tak, tak że, że zawsze próbował urozmaicić coś. E, chociaż ja ostatnio słyszałem, że, że Fortnite e, to jest w ogóle to też to nie jest tylko gra, platforma tak, społecznościowa. Tak, że tam młodzi ludzie sobie po prostu wchodzą, się bawią i tak dalej. Wiesz, że to, to strzelanie ich w ogóle nie interesuje, Wiem, czy coś takiego, że wolą że wiesz, chodzą sobie tam rozmawiają, oglądają świat. No to, <głos> e, w ogóle ostatnio gdzieś widziałem e, takie poteczki, że oni tam chcą podzielić to Call of Duty na, na, na, te, na, te, części, tak? I te części sprzedawać, że, że Blackout mieliby osobno. Zresztą znaczy, co, znaczy... yy, bo było trial Blackoutu. Przez tydzień było drumowo znaczy. do grania. Yy, ja nie wiem, czy oni to zrobią, raczej wątpię szczerze mówiąc. Ja... Nie, znaczy nie mają chyba finansowych takich naprawdę powodów. Nie, nie, nie jest ich tak nie przyniesie. Blackout nie. Sprzedał, By... się, sprzedał się, sprzedał kosmicznie dobrze. Znaczy Blackout sprzedał się bardzo Mimo dobrze. Braku trybu w... dla Wielokrotnie lepiej od yy, WWI. Więc no, nie ma się. No to mówić, też nie? Jeszcze, jeszcze, nie. nie skandaliczne, bo, bo to pokazuje, że tak naprawdę nie, nie, nie mają powodów, żeby robić na przykład kolejnej dobrej gry, właśnie w, o II wojnie światowej. No skoro się tak słowo sprzedało. No, niestety. No, no. A z, tak z innych takich dłuższych gier. Co? Z jakichś... Zacząłem, ale to dosłownie zacząłem dzisiaj. Więc ciężko mówić coś niego. Nie, nie, ja to omija, ja przepraszam bardzo, omija, omijam daleko, nie mam zamiaru. To są dwie rzeczy, które ja nie lubię, prawda? Zombiaki, cholory, ch no? znaczy, nie? Tak, zombiaków i, i właśnie tego, że te zombiaki są kurczę nieśmiertelne. To, to, nie, to, to ja dziękuję. Gąbki, gąbki eee, przeciwne. Zacząłem grać w grę, która się nazywa Wargroove. I jest to... Mm, mm. W najwyższym uproszczeniu można powiedzieć, że Advanced Warfare. 2 Advanced Wars. Tylko, że nowe. A, a, a coś słyszałem, tak. Które tak, tak wyszło, ta gra też nie wychodzi na Switcha, to Ona wszystko wyszło. To wyszło na PC. Na, znaczy inaczej. W tym momencie wyszło na PC Switcha i Xbox One. A w najbliższej przyszłości nieokreślone jeszcze ma się pojawić na PS4. I jest hmm. to gra, w której grałem dosłownie 120 minut, dwie godzinki i jestem jak na razie absolutnie mniej zakochany. Czyli to jest. To jest takie taktyczne właśnie. No to jest Advanced Wars. Tak, tak, to jest, fu, Advanced Wars. Masz mapę, tak. na której masz jednostki. Jednostki działają za sobą trochę na zasadzie kamień, papier papiernożyczki. Czyli tam, jak masz rycerza na koniu, to on zabija zwykłego rycerza bardzo dobrze, ale dla odmiany pan z piką go dziga bardzo no. dobrze. A jak. Czyli takie klimaty, ale klimaty Fantasy, fantazy Fantasy, takie fantasy w królestwie naszym, w którym jesteśmy, wampirzyca. Poddana lorda ciemności, nekromanty, czarodzieja zabija naszego ojca króla i my jako król nowa księżniczka królowa musimy chronić się przed inwazją ludów ciemności, szkieletorów i tam jakichś tego typu klimatów, no i chroniąc się uciekamy szukając sojuszników, nie? Ja, ty, nie za bardzo mi, tylko mig, nie, nie mignęło mi to bo, bo y, y, właśnie y, u ciebie na scenie przeczytałem tylko nie wiem czy to była gra, która jest wśród tych gier, które wychodzą w lutym tak, tak, tak, tak czy... to wyszło dzisiaj tak. no właśnie, nie, bo, bo niby dzisiaj wyszło dzisiaj jeszcze nie jest luty, ale rozumiem, że to się liczy jak znaczy luty. już jest po 12, tak, bo to wyszło 1 pierwszego, no. pierwszego lutego wyszło. aha a, no czyli wszystko tak, się bardziej zgadza tak formalnie. I e, na, na OpenCritic'u, którego ja trochę bardziej mhm. lubię od Metacritica, bo on ma sensowniejsze te swoje algorytmy, ma 33 mhm. recenzje, które dają mi średnią 84 punkty. O, no to bardzo. Czyli tak. pisze się var... Var Groove var, przez dwa o. Jak groovy, groovy jak, jak, wiesz... No to, no to już sobie zaznaczę. Myślę, bo też szukam na, na coś takiego innego na Switcha. Chociaż ostatnio muszę przyznać, że bardzo dużo grałem na Switch'u, bo tylko to było też tak, że właśnie przez to, że ten serial Scorpion jest taki odmurzający, ty nie musisz go oglądać, wystarczy, że go tak, o, jednym okiem oglądasz. więc, więc czasem sobie grindowałem Sterlinga. O na, proszę. Na, na, na Miła zabawka. I choć, no, tylko w pewnym momencie to jest, to jest jednak ciężki green. Uh -huh. nie, nie, nie, być może. E, gd, znaczy, ja wymaksowałem wszystkie sposób... mapy? Oczywiście, bo wiadomo, tak. że musio, musiałem to zrobić. Znaczy... No, choroba na trend, tak. tak <grym> nie, możesz, nie możesz zobaczyć jakiś robak chodzi kroczący <grym> dokładnie tutaj, tak, do Tak, cię, dokładnie, dokładnie tak. E, ale wiesz, co ja jakoś to tak zrobiłem systemowo, że nie było to potwornie męczące, bo. Y... No ja mam tylko dwa statki, a ty pewnie miałeś komplet. Tak, nie? Tam, ja miałem gdzie, wersji cyklowej, coś okej, gideło, to, rację, tak. Tak, tak, to no i też jak masz wszystkie bronie, to pewnie mogłeś sobie chyba zrobić taki, taki statek, który był dłuższy Wiesz niż, znaczy szerszy ale niż dłuższy. ja używałem tej podstawowego zestawu właściwie, bo jak, jak się zamrażało i potem waliło tak. ogniem, to to było najskuteczniejsze kombu na, na prawie wszystkich przeciwników. Więc. No, no, no, no. Tak? no, bo gra jest tak skonstruowana, mm -hmm. że e, wszystkie zagadki środowiskowe, logiczne, opierają no, się właśnie, że albo musisz wykorzystać ogień, albo lód, albo właśnie kombinację, nie, że że te wszystkie dodatkowe broni, one są świetne, ale to jest też tak właśnie, że one... No i bardzo dobrze to jest jakby... tak zrobione, bo gdyby było odwrotnie, to było tak. trochę, trochę nie fair. No. no, ale bardzo dużo ludzi po, po, po świętach dołączyło do, do, do, do, do, do Stalinka, do walki o Atlas, bo, bo wszystkie te gadżety... Terminowane poszły. Znaczy, prze, prze, było... Przecenione pozostały. No. Ja mam teorię, oczywiście to jest moja tylko i wyłącznie teoria, którą sobie wymyśliłem w żaden sposób, nie mam tego potwierdzenia, że e, moduł Inaczej, że Ubisoft znalazł pieniądze tak? na Sterlinga, dlatego, że y, latanie w kosmosie, stateczki, sterowanie i tak dalej, będzie im przydatne do Beyond Good Evil 2. Hmm? I to już no. mają, wiesz, gotowy moduł cały, który mogą sobie lekko tylko dopracować. Mówisz, że zrobią takiego, wiesz, tego zrobią, primala zrobią, znaczy, tak? Nie, jedno... że skórkę. Co? Ja, ja bardziej mam wrażenie, że nie tyle, że zrobią primala, że zmienią skórkę, co, że Beyond Good Evil będzie właśnie z, z klataczem składakiem z, z wielu różnych mechanik z różnych gier Ubisoftu. Że Aha. to na przykład bieganie po mieście to takie asesyńskie będzie trochę, że tam walki wręcz to może z For Honor trochę się zasięgną, a że dla odmiany te latanie stateczkiem to takie będzie jak w Stadniku, bo to latanie stateczkiem w Stadniku jest super, jest, jest absolutnie przyjemne, grywalne, radosne i tak dalej, więc... Mhm. Jest to teoria spiskowa. Trochę trzeba poprawić kapelusz z folii aluminiowej, mówiąc takie rzeczy, ale wiesz, no przecież optymalizacja kosztów jest istotna i właściwie nikt nie bałby temu za zły. Tym optymistycznym akcentem, drogi Piotrze, pozwolisz, że zakończę nagranie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Pamiętajcie, żeby odwiedzić się Piotra, śledzić Piotra na stronie i na fanpage'u pancodziennik.pl pojawiły się właśnie informacje na temat najnowszych tytułów właśnie, które pochodzą w lutym, więc warto tak, zerknąć. Bo wprowadziłem lekką zmianę do tej, tej serii mojej formuły, czy tam jak mm -hmm. go zwol, to go zwoło, to znaczy oprócz takich pewniaków, a, a o których wszyscy słyszeli, specjalnie wydłubałem trochę, tak tych gier jest teraz tam więcej, bo jest chyba 12 czy 13 polecanek i jest tam dobrane tak. trochę takich małych indyczków, o których mógł ktoś w ogóle nie słyszeć, jak na przykład The no Stillness właśnie, of world, the Wheels. Wargrove to, to jest indyczek, Tak, tak nie? ewidentnie, nie, duża nie, duża to jest indyczek, tak. ale no. jest na przykład taka gra, która się nazywa The Stillness of the Wind, czy tam Wind, jak go zwał czy po polsku, czy mm po -hmm. angielsku, e, która jest grom o starszej pani hodującej kozy, gdzie w tle być może dzieje się apokalipsa. A, widzisz. A widzisz. I tu już o, masz moje zainteresowanie. A widzisz. Pamiętajcie, żeby odwiedzić też stronę Fantasmagieri www.fantasmagieri.net, dołączać do grupy na Facebooku, e, wspierać Fantasmagierię możecie tutaj dziękuję Wojtkowi, Pawłowi i Tomkowi. E, pamiętajcie też o Patonajcie ponad co dziennika. Tak, zapraszam Proszę bardzo. Więc, no i co, do usłyszenia za tydzień. Cześć. Tak, hej. jak zawsze, cześć.